Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych i konsolowych. Odcinek 311. Dobrze liczę, Juszu, drogi? Chyba tak. Ja nazywam się, damy Dachman i ze mną jest, jak już tutaj e, wyjawiłem, e, Juliusz Kączarski, aka Jules. Witam. Witam cię, drogi Juszu. Co ciebie Witam słychać? ciebie, drogi Damianie. Co u ciebie słychać ostatnio? Powiedz mi, jak mijają ci dnie... I noce. Nie, no, w porządku, no, wiesz, nic się nie dzieje specjalnie. Nie bywasz gdzieś na salonach, no, nie świętowałeś tego Dnia Patryka w końcu? No właśnie w końcu nie. Nie uczciłeś tego e, pintom Guinnessa? Czy pintom. Nie. Nie jak <głos> <Pint. głos> że tutaj nie odliczałem tego na półlitrowe kufle, tylko na kufle. te... No, zero Pint. Chyba, tak? Tak. Tak. Wy Pint. Pint. No. No, point. Okay. One point. Nie wiem. No tak, Inness. to tak u was mówię. Ale to chyba no, bardziej Czyli Oczywiście ja nie wiem, bo to jest. Akcent to jest bardzo specyficzna rzecz i każdy mówi inaczej, ale. Ja bardziej lubię irlandzki akcent, już chyba się tego słychałem niż na przykład angielski. Czasami Angliku w ogóle nie mogę zrozumieć. Mhm. Tak już widzisz, jestem zarośnięty tutaj. Ja kiedyś grałem właśnie w World of Warcraft bardzo nałogowo i oczywiście grałem na serwerach, na których się larkowało, no, znaczy tu, roleplayowało. Nie, nie, na normalnych serwerach, na których PvP i PvE i takich zwykłych, bez roleplayowania. No i grałem właśnie w takiej dużej gildii, no międzynarodowej w sumie, i pamiętam, jak do tej, w którymś momencie ta nasza gildia tak się rozrosła, że oczywiście tam byli ludzie z Niemiec, z Austrii, z Norwegii, z Anglii, z, ze Szkocji, z Irlandii i tak dalej. I ta nasza gildia się do tego... Z całego świata. Roz... Tak, znaczy całej tam z całej Europy, bo oczywiście to... Była nocna y zmiana, wiesz, CSI, Australia. Nie, nie, Australia gra na swoich serwerach tak mi się wydaje. Chociaż nie, może Australia rzeczywiście grała na europejskich, nie pamiętam. No są tacy, którzy na przykład pracują na nocnej zmiany i żeby grać z ludźmi, to wybierają te serwery, które są po drugiej stronie globu. Znam taki przypadki. No tak, tylko, że wtedy ten ping się zwiększa, nie? W no takiej jak mm. No, ma to mm. znaczenie. Myślę, że no nie wiem, wydaje mi się, że to ma znaczenie akurat w ForCardzie. No. Zwłaszcza w dużych rajdach takich giliowych. No w każdym razie przynajmniej kiedyś to miało znaczenie. Teraz to nie wiem, się nie wypowiada. Teraz Natomiast... to się same rajdy klikają pewnie tak. tylko jedną ręką grasz. No nie wiem, nie wiem. Ja jeszcze grałem na, że tak powiem przed pierwszym i w trakcie <grym> pierwszego dodatku. Wtedy jeszcze e... modów do mapy nie było. Były już wtedy, oczywiście, tylko że ja i tak z nich nie korzystałem, ale to inna sprawa. A, e... Natomiast, znaczy nie, no korzystałem z wielu modów, które były, które ułatwiały życie, bez których wtedy wydawało się, że się nie da grać. Natomiast dzisiaj tak naprawdę, e... znaczy dzisiaj, ostatni raz jak uruchomiłem World of Warcraft, co, e... nie wiem, z dwa lata temu, półtora no roku wczoraj. temu. To ale to, chodzi o to to nie o to chodzi. Chodzi o to, że mm -hmm. już już dwa lata temu yy, wydawało mi się, że bez tych modów w sumie można się spokojnie obejść. I one są do niczego niepotrzebne. E, do tych modów, no tak. które używałem, nie wiem, cztery yy, czy pięć lat temu albo sześć, może więcej. Mm -hmm. Nieważne. W każdym razie, nie no, więcej chyba niż. Ten. No nie ważne. Nie, 10 to chyba nie. Nie pamiętam. W 2004 World of Warcraft wyszedł, nie? No to tak, 2005 12 lat chyba. 2005-2006 to chyba był taki największy. Gra roku według GameSpotu. W e... Dla mnie moment grania. No ale zmierzam do tego, że grałem w takiej dużej gildii, która, takiej bardzo rodzinnej, oczywiście rodzinnej, ale wiesz, co drugi dzień rajdy, no, co drugi dzień, nie? Z, z tym Family Sharing wiesz, cały ten system DKP do jakby od przyznawania tych nagród za udział w rajdach i tak dalej, te tabelki, statystyki, bla, bla, bla, jakieś tam bidy i tak dalej. Pamiętam, że w którymś momencie wchłonęliśmy jakąś taką mniejszą gilię, taką powiedzmy kilkudziesięcioosobową. Nasza była wtedy już około setki osób. No i wpłynęliśmy tą mniejszą gildię i tam właśnie był jeden taki Anglik, który mówił właśnie z takim, tak jakby miał, wiesz, jak, jak to anglista, jak to się brzydko mm -hmm. mówi, kluche kluchę, kluchę w gardle. Nie dało się go w ogóle zrozumieć. I ja Stanisław pamiętam, tym gołczył angielskiego. Ale ponieważ, słuchaj, ale ponieważ zaprzyjaźniłem się z takim Szkotem, który też właśnie z tej gildii, e, że tak powiem, do nas przyszedł i do tego stopnia się zaprzyjaźniłem, że długie godziny nocne, jak graliśmy, to żeśmy gadali właśnie o różnych rzeczach typu literatura, filmy, muzyka, kobiety i tak dalej, to pamiętam, ponieważ on z kolei pochodził, jakby przyszedł do tej naszej gili razem z tym Anglikiem, więc bardzo często we trzech, czterech czy pięciu w, w takim gronie, żeśmy razem farmowali różne ciekawe rzeczy w, w World mhm. of Warcraft. I ja pamiętam, że zawsze się martwiłem o to, że kurczę, ale co będzie, jak ja zostanę sam z tym Anglikiem, bo ja w ogóle z nim nie będę w stanie, bo cały czas ta komunikacja na ventrilo, wiesz, na, tak jak my teraz rozmawiamy, czyli na takim Skype'ie powiedzmy dedykowanym do takich yy, yy, rozgrywek, no i ja tak się zastanawiam, kurczę, co ja zrobię, jakie ja zostanę z tym gościem, Przecież ja w ogóle... Z czym wiesz, rozmawiać, wiesz, ja, ja liberał, on... Yy, nie, komunista. to nawet nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że ja po prostu go nie zrozumiem, wiesz, jak on mi zacznie gadać tym angielskim, to ja tak się będę zastanawiał, co on do końca do mnie mówi. No ale szczęśliwie, gdzieś mniej więcej po tygodniu tego wspólnego grania w zasadzie yy, te wszystkie moje obawy okazały się zupełnie znaczy, niepotrzebne. Wiesz, że jest, z językiem trzeba się, i z akcentem, trzeba się po prostu osłuchać, nie, bo jeśli jesteś długo... W... W jakimś kraju, gdzie panuje tak, gdzie jest taki, a nie inny akcent, to jest to po prostu automatycznie twoje ucho jest nastawione trochę na inne głoski. Nie, nie, nie wiem, jak to tłumaczyć. No, po prostu to jest taki, nie, no taki tak, to no, trzeba się, usłuchać, myślę, że ale trzeba się wiesz, po prostu usłuchać. Tam tydzień tak jak mówisz, że nie tam ile to trwało. No, nie, Może nawet z... mniej niż, niż wiesz. No, ale dość szybko, ta, ta. dość szybko. Ta. Ta. No, szczególnie, że też y, obcy krajowcy, y, y, albo Anglicy, to zależy też od ludzi oczywiście, nie mówię, że ten. Ale oni mają taką tendencję, że. Oni wyczuwają, że ktoś może po prostu ich nie rozumieć, więc mówią wolnie, jakoś spokojnie i tak dalej, wyraźnie. To niekoniecznie, żebym rozumieć, tylko... No. Tak na przykład, pamiętasz Europejskie Wakacje Griswoldów? Tam jest taka scena, jak Griswoldowie w jakimś takim lokalnym hoteliku muszą się zameldować i tam jakiś koleś właśnie z recepcji coś o nich mówi, po angielsku oczywiście, Gry z Łogani nic nie rozumie, tylko wyciąga taki e, elektroniczny e, translator nie, i tam mhm. stukuje to. Taka zabawna scena. Mhm. No tak, pamiętam te filmy już <coughs> jak przez mgłę. Y, pytałem cię, co ostatnio robiłeś, bo prawdopodobnie y, nie byłeś w Katowicach, więc chciałem poznać, czy masz jakieś wytłumaczenie, ale w Katowicach odbyły się po raz kolejny y, mistrzostwa, jak to w TV nie powiedzieli: mistrzostwa gier komputerowych y, Intel Extreme Masters. I muszę przyznać, że to był pierwszy chyba raz, kiedy tak z, z taką uwagą śledziłem, co tam się dzieje. Oczywiście same. To jest zrobione także oprócz zawodów i e sportowych. Masz oczywiście jakieś targi, hale wystawowe, no, wiele mm -hmm. atrakcji dla ludzi. To przyciągnęło tłumy. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć, jak to wygląda, jak to jest jak To chyba w wiadomościach mówili. Tak, to tak, ta główna, główna arena y w spotku. Ja nie wiem, ile tam tysięcy ludzi wchodzi, ale to robi tak niesamowite wrażenie że no, wiesz, no, na jakiś tam KSW nie, polsatowskim to po prostu nie ma chyba tyle ludzi, ile jest właśnie w takim... A byłeś kiedyś w spotku? spotku? Jak byłem bardzo młody, lata temu. Nawet nie pamiętam. Ja byłem stosunkowo prezent. niedawno, w zeszłym roku. I mm -hmm. powiem szczerze, i też byłem na jakichś targach. Mm -hmm. I jakoś tak, nie wiem, no, pamiętam jak wszedłem pierwszy raz na Stadion Narodowy w Warszawie, to też y tak myślę, kurczę, a to miało być Maludkie. większe. A to wygląda Aha. po prostu jak taki, no wiesz, no, no, trochę większy stadion. Ale taki, taki... właśnie wcale nie Aha. dużo większy, wiesz. I, i z mhm. tym spotkiem też mam takie wrażenie, no, wiesz, to... że taki, no okej, okay, no nie mhm. robię jakiegoś. Ale wiesz, może ja należę do tego pokolenia, nie wiem, czy wiesz, bo właśnie miałem się ciebie zapytać, smurfów marudów. No tak należy. Bo, tak, na bo może jesteś smerfą marudą, już smurfą jagody chyba ja? po kieszeniach. Na pewno jesteś no wiesz, nikomu nie daję i mam później fioletowe kieszenie, hmm, bo wiesz, nie ogrodnika Bo na szuguna raczej nie wyglądasz. Sam nie zje, a drugiemu krzesło. A je, je, bardziej mi chodziło o to, że ta przestrzeń, nie? nawet jeśli okay, ona jest mniejsza niż na Stadion Narodowy, Okej, okay, zgodzę się. I nie robi takiego wrażenia dla, dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do, do monumentalnych takich budynków jak Pałac Kultury, gdzie tam rzeczywiście ta przestrzeń jest i ona się roznosi 5000 sal teatralnych, kinowych i tak dalej. Ale mimo wszystko dobudowali tam jakieś dodatkowe hale, zrobili naprawdę pewne zmiany, że jak patrzyłeś właśnie, jak te finały są zainscenizowane, jak to wszystko jest, czy światła, czy ekrany, czy, czy te miejsca na, na, na scenie, gdzie gdzie są te, te stanowiska dla graczy, no wszystko jest zrobione z taką pompą, z takim... No, nie wiem właśnie, że, czy, czy, czy już teraz telewizja no nie? Ma, ma, ma, ma środki, żeby na przykład coś takiego zrobić, że widać, że tu są niesamowite pieniądze w samą tą oprawę włożone. Że, że to, że tam są, przychodzą ludzie i grają jak o, o jakieś wysokie na, nagrody, tam nie wiem, 100 tysięcy dolarów, nie wiem, 50 tysięcy dolarów, mhm. to tu jest pikuś w te pieniądze włożone w całą tą Ja wiem, że bardzo dużo ludzi tam pracuje na zasadach wolontariatu, więc powiedzmy siła robocza nie kosztuje, ale wszystko inne, prawda? Takie techniczne rzeczy, które jednak, no, w, w, nie ma darmowych ranczy, no jednak kosztują, no to, to, to, to, musi, to, to musiała być nie ma fortuna na to wydana, ale to widać. Ludzi tam było, no, ja, no rzucę tak liczbą, ale mi się wydaje, że kilkadziesiąt, może sto tysięcy, może więcej, ale widziałeś te tłumy, które były przed, widziałeś te tłumy, które były w środku, widziałeś, wiesz, tą siłę właśnie tych, tych kibiców, no, kiedy wszystkie miejsca są zajęte, kiedy kibicują swoim drużyną i tak dalej, no to jest rewelacja, to mi się bardzo podobało i, i, i mnie porwała ta atmosfera. Ja przyznam się, że no, oczywiście no, nie mogłem być na, na miejscu, trochę żałuję, szkoda, może następnym razem, ale śledziłem to przez kilka kanałów telewizyjnych, które były na Switchu i to wyglądało trochę jak taki pay-per-view, tylko że, tylko że za darmo. Wybierasz sobie, to jest świetnie zorganizowane, ja muszę przyznać, że pod względem realiza, realizatorskim fenomenalnie się to udało, bo masz tak, przede wszystkim, masz główne kanały poświęcone tym najważniejszym grom, czyli miałeś tam główny kanał do, kanał do counter strike główny kanał do League of Legends, główny kanał do powiedzmy do StarCrafta w drugiej części i jednocześnie miałeś takie lokalne wersje tych kanałów z polskim komentarzem, z, nie wiem, z niemieckim i tak dalej, i tak dalej, prawda? A jeszcze dodatkowo, jakby ci tego było mało, jeśli byś chciał na przykład, nie wiem, oglądać grę z punktu widzenia drużyn, to miałeś takie specjalne kanały, które się nazywały POV, gdzie na przykład grają, mogłeś widzieć to wszystko, co się dzieje, oczami tylko jednej drużyny, czyli jakby nie było tego zmieniania się wiesz, między drużynami, takiej, takiej kombinacji, to zawsze byłeś z tej jednocześnie słyszałeś to, co ci gracze między sobą mówią, więc czasami takie niewybredne teksty padają, prawda, I, i, i... ale to nie o to chodzi, bo to jest, wiesz, tam, fervor, to widzisz, to, słyszysz tą taktykę, widzisz, jak oni reagują, jak się dzieje, jak, ten, jest ten, ten, z jednej strony wydaje się, że to jest harmider, że to jest jakaś kakofonia, przekrzykiwania się i tak dalej, ale z drugiej strony tam jest jakaś taka koordynacja, która, która w, w, w łamkach sekund pozwala im na, na wybieranie odpowiedniej taktyki. I przyznam się, że tak mnie to wciągnęło, że obejrzałem przez wszystkie te dni, oglądałem właśnie, yy, najbardziej mi rzekł oczywiście yy, yy, CS, nie, Counter Strike Global Offensive, Mhm. Tam nasza drużyna, Virtus Pro. Znaczy to jest taka nasza, to jest rosyjska drużyna, ale tam grają Polacy. Więc ja nie wiem, dokładnie się nie znam, jak, no. jak, to, jak to wygląda. Więc... W tych czasach mówisz, nasza drużyna rosyjska, w której grałem. Po znaczy Polacy. to jest pochodzenia rosyjskiego, jest drużyna, ale ale tam są sami Polacy. Mhm. I, I wiesz, znaczy, i tam nasi. tylko. Dokładnie, więc nasi, nasi konkretnie. Nasi nie zostali się tym razem. Tak, nie zostali się, do... no, no tak, szkoleni w Polsce w tych w, w klepkach, czy kłedkach, czy jak coś tam nazywa. że Ta tam Amerykanie, tak, lądowali. Generalnie fantastycznie grali. No nie udało się. Tam był taki moment, że, że jednak zaważyły błędy, ale emocje, pierwsza klasa. I aż przyznam się, że y, nie sądziłem, że, że, że Contest Strike się no nie, zestarze, nie zestarzał. I dużo też, nie wiem właśnie, jak to mogło być zrobione, nie wiem, może też on będzie się orientowali już od strony takiej technicznej, realizatorskiej, jak to on, jak udało mi się tak to pokazać, całą tą rozgrywkę, że oni zawsze bez opóźnień tak, żeby y, ludzie y, na scenie i ludzie przed telewizorami, w cudzysłowie oglądali akcję bez opóźnienia, wiesz, żeby zawsze pokazać to, co się dobrego dzieje wiesz, bo co innego, jak masz na przykład piłkę nożną, to masz zawsze tą kamerę y, na, na boisku, gdzie jest piłka i, i no jest bardzo ciężko przegapić akcję, no chyba, że się odwrócisz, gdzieś tam wyjdziesz, a tutaj masz pięciu zawodników, nigdy tak naprawdę nie wiesz, gdzie jest akcja, a jednak zawsze ta kamera pokazuje to, co jest w tym momencie najistotniejsze, najpiękniejsze kile, najpiękniejsze akcje I nie wiem, czy to jest ktoś, kto po prostu automatycznie to, wiesz, ma, znaczy nie automatycznie, ma wyczucie, że to, takie realizatorskie, czy to jest jakiś algorytm, ale dzięki temu i dzięki tam jakimś dodatkowym pomocom, na przykład masz podświetlenie, kiedy widzisz, widzisz innych zawodników, nie? coś, czego oczywiście sami gracze nie widzą, no to powoduje, że masz niesamowitą atmosferę, niesamowite napięcie, yy, które, no, moim zdaniem, tego nie ma w, w tych innych grach, nie, że tego napięcia zupełnie nie czuję w, w StarCrafcie obecnie, bo w Starcraftcie jest tak, że są takie momenty, gdzie yy, rzeczywiście gracze w, yy, potrafią się gdzieś, nie wiem, długo długo. Yy, mierzyć, no nie, tam wysyłają swoje armii, coś, cały czas jakieś taktyczne zagrywki, ale zwykle jest tak, że jeśli w pewnym momencie, jakiś gracz wygra potyczkę, jakąś bitwę pojedynczą, to potrafi już właściwie od tego momentu, no, zasypać przeciwnika już jakimiś dodatkowymi jednostkami, że bardzo ciężko jakby po, po takiej większej przegranej, przegranej bitwie, już powstać z, z tego, więc, no, te, te bitwy nie są tak ekscytujące jak, jak na przykład to, co się dzieje w Konseku, gdzie w, w, w, w, w, były takie momenty, że na przykład ta nasza polska drużyna Virtus Pro wygrywali z, z, z nie, chyba tam, 7, 0, 6, nie pamiętam dokładnie wyniku, ale była bardzo duża przewaga punktowa, nie? bo generalnie wygrywa ta drużyna, która w 30 rundach pierwsza wygra ich 16. I oni prowadzili, nie wiem, chyba, 8 punktami i nagle po prostu druga drużyna zaczęła się, wiesz, zbierać i wiesz, cios za ciosem, coraz lepiej, coraz wyżej, coraz lepiej, coraz wyżej. I wiesz, i, i Polacy nie wiedzieli, co się dzieje. I tak było kilka razy z różnymi drużynami, no. Były niektóre, wiesz, e, takie mecze, że oglądali się na krawędzie, e, na krawędzi fotela. I, i ten finowy mecz też całkiem był niezły, nie? Tam Fnatic z, e, to był taki wiesz, potop szwedzki. Obie drużyny ze Szwecji, Fnatic i, i Ninjas in Pijama. Pijamas, e, no. W, w, A czy bardzo kobiety bra, brały, brały udział w tym? Nie w tych drużynach. Znaczy jest podział na płeć, jeśli chodzi o, o sport i, i kobiety z tego, co słyszałem, nawet wolą, żeby nie być w jakichś tam... Znaczy nie ma czegoś takiego, że na przykład kobieta nie mogłaby być w drużynie, tak? Ale jest osobny, m, osobny turniej, znaczy jakby osobna, e, e, osobne rozgrywki tylko dla e, drużyn e, kobiecych. I, I to też jest interesujące, bardzo, bardzo sympatyczne. Tylko ja się skoncentrowałem na tym i, i przyznam się, że e, jak sobie pomyślisz, nie ile ludzi to oglądało, tam w momencie chyba takiego szczytu, to ponad milion osób naraz oglądało na Twitchu. nie? I to też pokazuje, że ta platforma jest niesamowicie wytrzymała na, na obciążenia, że tam, przynajmniej ja nie spotkałem się ani razu w jakimś takim momentem, że wszystko zaczęło się sypać. Tam oczywiście były jakieś problemy techniczne podczas samego turnieju, nie? że tam musieli na przykład zrobić jakąś przerwę techniczną, bo bo były jakieś problemy z, z, z siecią, były jakieś opóźnienia i tak dalej, które musieli skorygować, bo w nie można sobie pozwolić na coś takiego, ale naprawdę rewelacyjna atmosfera i, i rzeczywiście, jak oglądasz coś takiego, to, to nie, dziwi, nie dziwię się, że niektórzy, wiesz, że młodzi ludzie, zamiast nie wiem, oglądać nie wiem, mecze piłki nożnej ligę Mistrzów, na, na szczęście Liga Mistrzów nigdzie nie odchodzi i, i, i i nadal jest jakby numerem jeden, jeśli chodzi o, o takie wydarzenia sportowe, ale zauważ, że już tak, kto z swoich znajomych ogląda lekko aldyższe Mistrzostwa Europy. Akurat mam takich znajomych, którzy pasjonują się sportem i, i oglądają. Nie, ale mówię, No poważnie patrz, no nie, no, no, no, nie, no, nie. to zły przykład. No zły przykład. No, no to ja powiem, że za, na przykład... z moich znajomych, to tylko na przykład ja byłem częściowo zainteresowany e, zawodami lekatycznymi tam, szczególnie jeśli panie skaczą muteczce i tak dalej, to jest bardzo wyjątkowo widowiskowy sport, ale poza tym, zobacz, że tu w ogóle nie ma jakby takiego zainteresowania, że jak w ogóle można powiedzieć, namówić kogokolwiek, żeby wydawał pieniądze na, na, na promocję sportów lekkoatletycznych. One tylko przedstawiają dzięki, nie wiem, jakimś dotacjom, subwencjom, nie, rządowi, nie a, wiem, tutaj... chyba nie, chyba znaczy, nie. Wiesz, no, zawsze są jakieś tacy fantastyczni sportowcy, którzy którzy są gwiazdami. Yy, I na przykład, yy, tylko widzisz, chodzi mi o to, że Okej, okay, jak będzie jakiś polski tyczkarz, który niesamowicie będzie skakał, czy, czy, czy miotał młotem, czy rzucał kulą i tak dalej. To oczywiście, że ze względu na to, że w Polsce jest głód złota, medali, to on będzie wykorzystywany w reklamie i tak dalej, wiesz, no, będzie się usłyszał. Tak, no tak na tym wypłynął ma, małysz. Sport, który wiesz, no, jest dziwnym sportem dla niektórych, tak, skoki narciarskie, no w Polsce jest sportem narodowym, prawda? Zaraz to mm. co nożny prawdopodobnie. Ja myślę, że to nie jest kwestia... Ta... Znaczy na pewno jest tak, że rzeczywiście po, po tym sukcesie Małysza nagle ludzie y, zaczęli oglądać y, skoki narciarskie. Ale ja, na przykład y, moja siostra była wielką fanką skoków narciarskich, jak jeszcze w ogóle Masza, Małysza nie było. I miała swoich ulubionych skoczków, którym kibicowała. Także... Domyślam się, że wiesz, od, że w Włociecha Fortunę też ktoś oglądał w telewizji nawet, nie? Jak, jak, jak, jak wygrywał. Nie, no, Pani z, byli. Znaczy, wiesz, Byli. Ja ale, ale mały Zgadzam, Szomania, zgadzam się jest... z, z, z, z, z takim y, założeniem, że rzeczywiście y, sport. Y... Niszowy zupełnie, którym się nikt nie interesował, został gdzieś wywindowany. Oczywiście dzięki sukcesowi Małysza. Oczywiście jest to normalne, że jak Małysz okazało się, że jest dobry, i tak jest w każdej dziedzinie, nie wiem, mhm. te biegi narciarskie Justyna Kowalczyk, tak? Jak ktoś tak. jest naprawdę dobry w jakiejś dziedzinie, no to oczywiście siłą rzeczy przyciąga tych kibiców, polskich kibiców spragnionych polskiego sukcesu, i wydaje mi się, że to jest normalne. Czy no Justyna Kowalczyk nikt się nie interesował biegami narciarskimi? E... Nie, no, to jest może to nie jest... zbyt mocno. Polska to nie Norwegia, wiesz co? Chodzi? Znaczy na, na pewno nie był to sport, na pewno nie był to sport y, tak szeroko y, tak szeroko y, że tak powiem y spopularyzowany, mm -hmm. czy, czy, czy wiesz, cieszący się tak szeroką y, publicznością, tak dużym zainteresowaniem kibiców, mm -hmm. tak jak teraz oczywiście. Tak. I to samo tyczy się skoków narciarskich, bo ja rzeczywiście też mam takie wrażenie dzisiaj, że nagle te skoki narciarskie, y, wiesz, włączasz telewizję w, w, nie wiem, w sobotę czy w niedzielę, kiedy są te transmisje i jeszcze są te eliminacje, wiesz, kiedy, kiedy ci skoczkowie skaczą i po prostu nagle w ogóle telewizja jest sparaliżowana. Włączasz telewizor do tej 18 i tam do 20 po prostu nic, absolutnie nie ma prawa tak. się nic... I to, jest, I to się dzieje na głównym kanale telewizyjnym. Nie? Rozumiem, że oczywiście to kogoś interesuje. I skaczą. że skaczą. No właśnie, bo skaczą, tylko że skaczą tak słabo na razie. Nie? No bo to takie eliminacje są. Nie, nie no, teraz nie eliminacje, to już są turnieje A normalne, te, do Pucharu Świata. No, widzę, że no tak. Damian jesteś zupełnie nie na bieżąco, ale okej, okay, wybaczam Ci. Natomiast ja rzeczywiście nie lubię skoków studiu. narciarskich, bo oczywiście kibicuję, jak zwyk jak każdy kibic kibicuje zawsze Skoro Polakom, wie. natomiast generalnie kibic Wszystko. skoków narciarskich nie lubię. No, ciężko mi jest sobie wyobrazić nudniejszą dyscyplinę sportu. No może karlingo. Karling jest nudny? No nie wiem, no. Juliuszu, drogi. Nie okej. No nie okay. znasz. Bazy... Karling no, to jest chyba najbardziej... Widowiskowy e, sport. Nie widowiskowy. <głos> taki trzymający w napięciu. No na pewno. Bo dawno nie widziałem właśnie tak innego sportu. To są takie, wiesz, no, trochę, trochę kulki, no nie? Ale kulki nie mają tego, tej dodatkowej, wiesz, fantastycznej tego szczotkowania, nie mają. Ale generalnie w karlingu masz niesamowity taki moment e, twistu. Zawsze mhm. na końcu nagle, wiesz, tutaj masz te niby punkty, wiesz, wygrywasz, nagle ktoś rzuca tam, nie wiem, jak się nazywa ten bączek. On wszystko rozbija tam, nagle się okazuje, że wiesz, w ostatnim życiu cała sytuacja się zmienia tam przy tym przy targecie, i to no jest no, to. jest fantastyczny sport. Ja polecam, żebyś na przykład sobie kiedyś obejrzał na najwyższym poziomie, jak tam grałem i to też jest fantastyczny sport, że tam nie muszą być jacyś atleci, nie? że to może być i pan z brzuszkiem, i, i, i, i, i pani, i wiesz, chyba nawet te, te drużyny są mieszane, więc e, pełny parytet może być tam zachowany. Fantastyczny sport, Karli. Mhm. No nie jak hokej oczywiście, nie, nie ma tam jeszcze tego <głos> bicia po twarzy, ale... No, ale zresztą, no, akurat ja nie, nie ja to żałuję nie tylko hokei. jednego, że na tym Inter Intel Extreme Master, ze no, względu na to, że no, Intel to jednak jest uh, procent procesorów uh, komputerów i oni w, w tym kierunku, prawda, swoją promocję na, na, na, na tym budują swój wizynek, nie, że to jest najlepszy procesor dla gracza, nie? Intel, nie AMD, Radeony i tak dalej, nie? Zapomnijcie tylko Intel. I wszystkie te gry, oczywiście. Świetne, wspaniałe. Ale to już, wiesz, no contest tak. Pierwszy contest tak no, no skończy w tym roku 16 lat. Oczywiście to jest Global Offensive, więc to jest jakby tam kolejna edycja, ale ona nie jest młoda, to nie jest coś, co wiesz, co wyszło rok temu i tak dalej. Masz League of Legends, które w tym. No, ale wiesz, roku, to pytanie, jakie to ma znaczenie. Kończyć, wiesz, 6 lat. Gdzie są te nowe gry, które by mogły wejść? I być zastąpione, wiesz, zastąpić te stare. Rozumiesz co mi chodzi? Dlaczego na przykład nie mamy innej gry, która mogłaby zastąpić Kanseratka? Bo ja pamiętam, jak w latach 90. był naprawdę taki boom na te cyberatakliczne linii, to przecież cały czas były i, i, i jakieś sekcje Unreal i były, był Quake. Quake oczywiście miał, jak pojawiały się nowe części Quake'a, to to, to to też wpływało na to, że jakby standard, nie? Gra, w którą wszyscy grali na, na, na turniejach, no, zmieniała się, tak? Że była jakaś taka. Nigdy, nic nie mogłeś się spodziewać, co, co oni sobie tam wymyślą. Był nawet chyba pewien okres, ja nie pamiętam dokładnie, jakie to były lata, że Painkiller był grom i e sportową, nie? Jakby ustalono, to jest będzie. Więc e, mi trochę brakuje tego, żeby na przykład na tym, jednak na tym iem w Katowicach, może w 2016 roku, znalazło się miejsce na przykład dla Halo. Czy, czy dla znaczy, jakichś takich innych wiesz, no, gier. Ja jest, nie wierzę, że dla Battlefielda, ale. Na... Ciekawe, ciekawe jest to... dlaczego, dlaczego. Znaczy, wiesz, no, Battlefield hmm, to już by musiał być pewnie duże zespoły tak naprawdę. No ale to było e... fantastyczne. No wyobraź sobie takie 30, wiesz, taka drużyna 32-osobowa, no nie, wiesz, taka armia. Plutonowi, jacyś tam, wiesz, i, tak, i, na, i masz naprawdę fantastyczne te. Bo tutaj to jest to jest piękna, szybka, widowiskowa gra w Condosajka, ale brakuje tego rozmachu, tego czegoś fantastycznego. Czegoś takiego, jak jak masz mecz piłkarski, masz taką wojnę, rozumiem? Mm -hmm. No, wiesz. No. Hm. no i ja tutaj zasiewam prawda, takie pomysły tutaj w, w twojej wyobraźni. Ja bym też chciał zobaczyć Halo, bo na przykład, o ile się nie mylę, to było na Paxie. Na Paxie między innymi też był organizowany turniej Halo i no też fantastycznie to wygląda. Takie masz 4 na 4, czy tam 2, 2 na dwóch. Naprawdę Halo jest jedną z niewielu gier, która się nie zestarzała, która jest nadal fantastyczna i ja bym chciał, żeby z, z piątą częścią ta gra wróciła na salony, żeby nie, ktoś... Yy, I to musi być niestety ktoś z dużymi pieniędzmi. Yy, yy, I to musi być niestety Microsoft, nie, nie Intel, bo Intelowi nie zależy, żeby promować gry, które wychodzi na konsole, prawda? Ale Microsoft, Microsoft powinien zorganizować taką imprezę właśnie jak Intel Extreme Masters, i dzięki temu, z jednej strony uzyska fantastyczną promocję no nie, swojej konsoli, a z drugiej no też dostarczy no niesamowitą rozrywkę, niesamowitą. No tak, tylko pytanie: jak, jak, duże, jak duże to są wiesz, pieniądze tak naprawdę? E, no taka impreza na no, wiesz, Co to to jest? Tutaj, wiem, 50 milionów dolarów, ale zrobić po prostu coś z takim rozmachem. Poza tym będziesz miał na pewno sponsory, więc ta, ta suma tych 50 milionów dolarów, to ja tak rzutem, ale wiesz, że spokojnie Microsoft by wydać, ale dlaczego nie? No bo Zróbmy. to się robi zazwyczaj taki rachunek. Ale na razie strat. jest. No, widzisz, że na przykład. Ludzie narzekają, o, nie ma. No tak, chora. ale na ile, na ile, no, na, na ile zorganizowanie, o, ale no. na ile zorganizowanie takiej imprezy rzeczywiście z, jakby spowodowałoby wzrost sprzedaży konsoli. Pytałem się, że nie specjalnie. Jeszcze nie ja dzisiaj, las... jeszcze, nie, no jeszcze tak, nie, w tym ale... momencie. Bo nawet Zauważ... zwróć uwagę, zwróć uwagę, że ta, ta cała impreza Inteloska, ona trafia i tak do pewnego wąskiego grona ludzi, którzy po pierwsze są mocno zainteresowani tego rodzaju rozgrywką. Podejrzewam, że pewnie jest jakaś grupa ludzi, którzy w ogóle o tym nie wiedzieli, albo którzy się w ogóle tym nie interesowali, a którzy nawet udali się na tą imprezę tylko dlatego, że akurat natrafili na jakieś plakaty, ulotki i tak dalej. No ale to też na tym nie można budować jakiejś strategii. No, ale chodzi o to, że no. to jest, jeśli robisz taką wielką imprezę, która, która rozmachem przypomina właśnie te wspomniane przeze mnie zawody atletyczne, to wystarczy, że dobrze to rozkręcisz, to tak. Telewizje będą chciały przeprowadzać wywiad z, z tymi, którzy y, którzy y, którym się fantastycznie powodzi. No. Y, na pewno y, wiesz te, te media mainstreamowe zainteresowałyby się tym, co się, co się dzieje. No, w tamtym roku y, Virtualus Pro wygrało, więc to, wiesz, taki. Y, y, no moglibyśmy mówić, że była jakaś taka. No tak, ale wydaje że mania. sam sobie sam sobie odpowiadasz na trochę na to pytanie. Znaczy moim zdaniem mimo wszystko, bo, bo ja na przykład jak oglądałem jakieś urywki w, w takich mediach typu wiadomości na temat w, właśnie tych imprez, no to tam oczywiście pojawiały się takie głosy, że to jest wielki przemysł, wielki biznes, że ci, ci gracze e, tak naprawdę siedzą i, i zarabiają na tym, e, jakby mhm. Mieszkałem w jakichś apartamentach gdzieś w Niemczech, czy, czy nie wiem, czy w innych krajach i, i ten sponsor tego całego zespołu finansuje ich. Ja nie znam się na tym, jakby nie, nie wchodziłem, mówię to, co słyszałem. W, no na pewno tam, przed zawodami jest pełna koncentracja, natomiast, tak, że to, natomiast to na pewno może tak wyglądać. Natomiast wiesz, wydaje mi się, że to jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. To jeszcze nie jest ten moment, kiedy. Oczywiście to jest jakiś e, kierunek, który systematycznie z roku na rok, jakby to się rozwija, ale wydaje mi się, że to jest zdecydowanie za wcześnie. No mówisz o wielkiej imprezie, którą taki Microsoft... Ja myślę, że wiesz, czy Microsoft, czy Sony, czy jakakolwiek inna firma, która y, siedzi w tej branży, gdyby widziała sens stworzenia takiej imprezy, a sens to oznacza po prostu usiąść z, z tym y, y, analitykiem finansowym, czy, czy z tymi y, ekspertami od, od, od wydatków, Wiesz, i policzyć to, no to no to, to gwarantuje Ci, że ta impreza na drugi dzień od razu startuje, tak, jeśli się, jeśli się okaże, że, że jest taki sens i, i ci ludzie zobaczą. Natomiast wcześniej to jest oczywiście takie nasze, tak, niestety musicie trochę zastopować, ale to jest takie nasze y, pasjonatów. Y, Płonne nadzieje, to są takie nasze pasjonatów płonne nadzieje na to, że może kiedyś taka impreza powstanie. Ona powstanie, na pewno. Jestem przekonany, że, że, że, że te firmy w którymś momencie zaczną robić takie jakby takie eventy, ale dotychczas to, wiesz, to, to są takie eventy jak, jak przy okazji wakacji, gdzie było tak mhm. parę lat temu, Microsoft zrobił, akurat mówię o Microsoftzie, ale chyba też Sony to samo robiło. Coś w rodzaju jakiegoś grania na plaży, nie, nie wiem, tak. są te namioty rozstawione i ludzie sobie, nie wiem... Tak, przy piwku na plaży gramy. Dokładnie, tutaj, tak, mogą mówiąc kolokwialnie, wiesz, mogą sobie kupić tego browara i wejść do tej, takiego namiotu, gdzie są fajne hostesy i sobie pooglądać powiedzmy najnowsze konsole, czy nawet pograć. Natomiast ja podejrzewam, że to i tak było robione bardziej na zasadzie... Taka czysta promocja, tak. Tak, ale to też bardziej na takiej zasadzie, no właśnie, zróbmy to, bo rzeczywiście jest szansa, że rzeczywiście ci ludzie tam wejdą, więc w sumie, nawet jeśli trochę na tym stracimy, no to jednak mówimy o plaży, mówimy o takim momencie, gdzie ludzie tam przyjechali wypocząć, gdzie teoretycznie są skupieni na stosunkowo niewielkiej przez duża liczba osób, także wydaje mi się, że wiesz... Że... No tak, tylko że to jest takie myślenie, wiesz, takie lokalne, wiesz, mamy np. No 10 tysięcy złotych na promocję, to co możemy zrobić? No i wtedy kombinują, no nie? Ale dla mnie, dla mnie brakuje tego pierdyknięcia, takiego, wiesz, okej, okay, jeśli chcemy, żeby, nie wiem, zmienić postrzeganie nas jako firmy złej, bo, bo nie lubimy graczy. Nie, pokażmy im, że... Ale wracając do ligi, bo e, pamiętasz, że 20 lat temu, może, może nawet mniej niż 20 lat temu, ale tych lig było mnóstwo i one... i, i jakby, Jakbyś mnie teraz zapytał, wtedy, przepraszam, e, e, nie wiem, 15 lat temu, 20 lat temu, jak ja sobie wyobrażam e-sport, właśnie, nie wiem, w 2015 roku, to prawdopodobnie byśmy rozmawiali, że no, no tak, no, albo byśmy grali gdzieś w hełmach wirtualnych i tak dalej, ale że to byłoby coś, co możesz mieć na przykład, nie wiem, z Azji, ale myślałem, że to będzie w Europie, że będziesz miał imprezy, bo one są oczywiście. Tylko wiesz, mi się wydaje, Damian, że kwestia... Tak lokalnie Ja tego tylko kwestia jest tego rodzaju. Po co zmieniać wizerunek? Ja występuję teraz w roli adwokata diabła. Po co zmieniać wizerunek, skoro tak naprawdę i tak ludzie muszą kupić tego laptopa z tym Windowsa? Tak czy siak? Nie, nie, nie, przeciętne Kowalski, nie mówię oczywiście o jakichś świadomych użytkownikach, którzy kupią komputer i świadomie zainstalują sobie Linuxa, bo nie wiem, chcą mhm. chronić dżunglę afrykańską, y, ale tą y, amerykańską nie to. E, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że przeciętny Kowalski i tak kupi ten. Y, komórkę mhm. z Androidem, bo tego jest najwięcej, ponad 50% rynku. No bo są tanie, tak. E, po pierwsze, tak, są tanie. Po drugie, rzeczywiście, ja już na przykład, e, taka mała dygresja, ja na komórki Samsunga nie mogę patrzeć w ogóle. Dla mnie to jest po prostu... Taka... Co za takim? Nie, to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że tego jest odpyty i to po prostu leży w tych sklepach. A na możesz patrzeć? Wiesz co, tak, dlatego, że nie jestem fanem Microsoftu, nie jestem fanem iPhone'a, ale przynajmniej ten telefon jakoś wygląda. Natomiast jak patrzę na ten kolejny Samsung Galaxy S, coś tam, który po prostu jest dla mnie kwintesencją tamtego designu, edge? no to... gdzieś ten Edge, gdzie ma tak zakrzywiony właśnie, tak ścięty róg ekranu, że ten ekran jeszcze jest tak po, pod kątem na, na krawędzi? Ale co, iPhone? No to jest ten najnowszy, tak? Wszyscy czekają na nowego Samsunga. Edge. Ja w mojej komórce też mam ścięte rogi, wiesz? Tak, tego, ale. Sekatorem z, z, z, z sobie wściekłeś. Nie, nie. Tutaj nie, chodzi o to, masz że masz taki ekran. Czyli nie będę mówił, jaką mam kupić Pod kątem 45 nie stopni, wyprofilowany. Z tych ludzi, no, którzy myślą, bajka. że Microsoft płaci. Ale no, no nie znają. Nigdy się nie do całej prawdy. <laughs> ty, półprawdy tylko. Tylko półprawda i różne takie gierki, Jules. Tak. No, więc no z tym. nie, nie wiem, czy smutnym, nie smutym, na takim, jak to się mówi. Um, życiowym akcentem musimy zakończyć um, no, szkoda, temat. szkoda, bo ja, to ja naprawdę y, polecam, żebyś ktoś nie widział, y, nie miał okazji oglądać na żywo, to niech sobie po prostu bierze jakieś powtórki i tak dalej, kiedy jest, ten doping, tę atmosferę, wiesz, to 16-0 i tak dalej, i tak dalej, jak, jak pięknie kibicli krzyczą, bo to jest, to jest naprawdę atmosfera takiego dobrego meczu piłkarskiego, y, a może siatkarskiego, to też ciężko odróżnić, prawda, bo, bo y, jednak to byłoby ciekawe, gdyby się pojawili właśnie gdzieś tam kibice, którzy jeszcze dodatkowo gdzieś dają będą jakieś tańce, jakieś transparenty rewelacje. Zobaczmy. Drugą ciekawą historią, która się odbyła właśnie w tym samym czasie i muszę przyznać, że tak kątem oka oglądałem finały i tak sobie przyłączałem na, na, na to wydarzenie. To jest rozdanie nagród BAFTA. Nagród w, w, w, w dziedzinie gier, jeśli można powiedzieć. Mhm. BAFTA 2015. Game Awards. I e, zapytam się, Juliuszu drogi, czy coś śledziłeś, coś oglądałeś, czy e, czytałeś może jakieś podsumowanie? No, wiesz co, przez przypadek zupełny mm, kliknąłem na jakiegoś newsa gdzieś na Facebooku chyba i rzeczywiście sprawdziłem, bo tam ktoś się cieszył, że, e, że po pierwsze, że zaskoczenie, że nie Dragon Age mhm. Inkwizycja wygrało chyba w kategorii najlepsza gra minionego roku, a Destiny, o ile się nie mylę, tak. Best Gaming 2015. A po drugie, że polska gra, zabójstwo Etana, zaginięcie Etana Cartera. zabójstwo. Nie wiem, jakoś tak mi się to zawsze kojarzy, że, że zabójstwo. gra to nie zaginięcie. jest zabójstwo. Mhm. Zajęło chyba pierwsze miejsce w kategorii mhm. najlepsza gra, najbardziej innowacyjna gra, coś takiego, tak? No, Game Innovation, czyli. Tak, taka innowacja, innowacja w grze, może, w grze, czy w grach. Tak, czy tak. Albo tak jak to wiesz. tłumaczą nasi polscy news journaliści, growa innowacja. No, Okej. Okay. No. Jest to e, jakiś pomysł. zaginięcie kartera, no, to jest ciekawe, bo jakaś, w tej, tej innowacji w tej grze, nie za bardzo jestem w stanie się doszukać. No tak, I tylko myślę, że, że nie, w kategorii nie najlepsza gra wygrywa Destiny, co Destiny, wiesz, no to ciężko mówić o tym, że wybór najbardziej innowacyjnej gry też jest, że tak powiem... No, najlepsza gra, tak. Znaczy, Destiny jest o tyle ciekawym przypadkiem, że jeśli na przykład bralibyśmy pod uwagę, nie wiem, sprzedaż Yy, przyciąganie klientów na zasadzie, <laughs> powiedzmy, mamy coś, co nie jest do końca pełnym produktem. Znaczy, innymi słowy, gdybyśmy wygląda... powiedzieli chwyt marketingowy. Tak, no na przykład najlepszy chwyt marketingowy, albo naj, najlepszy tytuł, który przyciągnął najwięcej pieniędzy w stosunku do ilości kontentu, który ta gra zawiera, jeśli mogę tak powiedzieć. Czyli tej treści, tego, tego co możesz w tej grze robić. Dlatego, że no, mnie znudziło się naprawdę po, po, po dziesiątkach godzin grania w Destiny i przestało mi zależeć na przykład na tym, żeby mieć jakąś troszeczkę lepszą broń, bo tylko dlatego, że ona jest egzotyczna, że ona jest jakaś bardzo rzadka i jedynie co grałem w Destiny, nawet grałem niedawno, to jest jednak multi, no, no multi jest bardzo dobre, jest, jest takie spokojniejsze, ona rzeczywiście Bungie e, no, zrobiła trochę mniej dynamiczną, e, na, gra jest troszeczkę mniej dynamiczna niż na przykład w Halo, ale jednocześnie ona świetnie, dla mnie rewelacyjnie wpasuje właśnie w graniu na, na, na, na konsoli. Jakby jest takie idealne dla mnie rytm tej gry, jest idealny właśnie do grania na konsoli, kiedy, bo na przykład grasz takiego kontesterka, tam to jest po prostu ten refleks, w którym mają ludzie. Ta, ta, ta szybkość tego ich reakcji, podejmowania decyzji i tak dalej, to jest coś coś zupełnie innego, wiesz, Inna skala. I, I dlatego ja rozumiem, że Destiny mogą być brane pod uwagę właśnie w kategorii takiej gry, która zawładnęła serca milionów, bo mimo, że taka, jak, tak jak mówię, no nie oferowała za wiele, wręcz poobcinano rzeczy, które obiecano, że w tej grze będą, poszatkowali jej fabułę i, i tak dalej, i tak dalej, no wiele rzeczy, no to jednak ona była na tyle wciągająca, że miliony ludzi w nią grali, e, grało, nawet po premierze i nadal gra. I nadal e, e, czekają na te wiadomości, co będzie w jakimś kolejnym dodatku i tak dalej, i tak dalej, więc... E, to jest na pewno gra, która jest jakby takim najbardziej intrygującym przypadkiem 2015 roku. Ja bym tak powiedział. Dla niektórych może być rozczarowaniem, dużym, dla niektórych może być rzeczywiście grą jedyną, którą grają i fantastycznie się podoba. Ale ja na przykład, i co tego nie widzę niestety, nie znam tych, tych uzasadnień. Jakichś takich, takich małych elaboratów. Dlaczego uważamy, że tej że na przykład ta nagroda się należy, ja bym bardzo chętnie poznał te uzasadnienia. No ale wiesz, czy, czy są uzasadnienia w przypadku, że tak powiem, przyznania Oscarów? Wiesz co, ono z, zwykle jest tak, że, że Oscary są już tak medialnie nośne, że tych uzasadnień nie potrzebuje wydawać Akademia, tylko to jest cała armia krytyków, no nie? Potrafi uzasadnić jakby za nich. I jedynie dla ciebie to jest powiedzmy kwestia tego, czy chcesz sobie przeczytać taki artykuł, a nie inny, czy taką inną, która ci wyjaśni, dlaczego ten, a nie inny film został być może to jest podobny przypadek. Być może trzeba gdzieś się doszukać czegoś. Znaczy, w ogóle jestem zaskoczony, że, że wszystkie te nagrody, które zostały przy, przy, przyznane, to one tak zostały przyznane i grom dużym, mhm. i grom e, tak zwanym niezależnym. Nie, nie, nie, nieważne, czy one zostały wydane przez jakieś nie wiem, za duże pieniądze czy nie, ale wiesz, to są te gry, które e, można zaliczyć do takiego grana właśnie indie albo, albo gier mobilnych. I na przykład e, gra, którą e, na pewno poznałeś jako wielki fan e, House of Cards, mm -hmm. Monument Valley. Ona zdobyła e, w A kilku jaka kategoriach gra? Monument Valley. Nie, nie znam. To jest gra, która zdobyła e, w kategorii e, najlepszej brytyjskiej gry roku 2015. No Jakie kategorie? A była na przykład najlepsza e, polska gra? Gdyby Polacy robili bawce, to naprawdę by sobie mogli coś takiego zrobić, nie? Na przykład orzeł dla, czy tam nie, niedźwiedź. Nie, niedźwiedzie to przepraszam, niemieckie są, tak? Tak, ale orły są. E, ciekawe właśnie. Orły, kaczkę, złotą kaczkę na przykład dla e, zagnięcia Tana Cartera. Orzeł srebrny dla e, This War of Mine. I na przykład Sniper Elite 2 dla, e, powiedzmy, malina, czy tam jakiś, nie wiem, węż, węż CI Games. No nie, tak no ale Sniper Elite, to oni chyba są tylko CI wydawcą, nie? Nie, Ghost Warrior chyba to się nazywa. Sniper Ghost Warrior. No właśnie, ty mówisz o innej grze. Nie chciałem obrazić. Tak. Pomieszało mi się. Ale widzisz, Monument Valley w dwóch kategoriach, bo jednocześnie zostało za najlepszą grę mobilną i na konsolę przynośne. E, w, w, jako najlepszy multiplayer gra karcianka, Hearthstone, Hearthstone Heroes of Warcraft, najlepsza mhm. muzyka, Far Cry 4. Przyznam, że to tam jest bardzo dobry dźwięk, tam jest bardzo dobra muzyka. Są fantastyczne takie trochę rytmy, takie z, z, z, z centralnej Azji. Mi to trochę podchodziło pod takie rytmy indyjskie, taką muzykę indyjską, ale ja to jestem wiesz fanem Bollywoodu, więc mi się wszystko z Bollywoodem kojarzy. Ale, ale no, nic mi tam nie zapadło na tyle w momencie, żebym powiedział, że że Cry 4 ma jakąś wybitną muzykę, ale z drugiej strony jak patrzę, kto jest kompozytorem m.in. na przykład Cliff Martinez, no, to, no to, nie, to na pewno nie jest słaba ścieżka, to, to przede wszystkim. Tak. Bardzo ciekawą nagrodą jest za najbardziej oryginalną markę, czy Original Property 2015 ja nie wiem jak to można przetłumaczyć. Valiant Hearts. Mhm. To jest taka przygodówka z, rysowana Um, opowiadająca losy kilku bohaterów podczas pierwszej wojny światowej. Ona w, w tym momencie jest na, no, no, no, w plusie, za darmo, więc każdy może się z nią zapoznać, jak się wydawać. I to jest ciekawa e, kategoria. Najlepsza e, gra... E, persistent game. game. Persistent Game 2015, mm -hmm. czyli taka która się, no, wiem która się najdłużej utrzymuje. Z jakiejś przyczyny Destiny tam jest. Nie, Giera, Persistent poś... to jest, to, to, to, to raczej taka gra właśnie jak, jak World of Warcraft, czyli mająca taki świat, który po prostu sobie funkcjonuje. Wiesz, to nie, nie wiem, gdzie jest ta kategoria. No kto kto tam jeszcze kto był, to... kto tam był jeszcze nominowany? Tylko widzisz, widzisz, bardzo, bardzo ciekawie. To, to miałoby dużo, dużo sensu, co mówisz, tylko tak, tutaj w kategorii y... W tej kategorii nominowane są World of Tanks no i League of Legends. I te gry oczywiście mają niesamowicie rozbudowaną społeczność, wszystko co się dzieje, ale, tam, ale ten świat nie jest rozbudowany, no tak jak to ale... się recytuje. Jasne, to, to prawda. Co innego jak Jasne, masz Runescape to... i online, nawet Destiny, jeśli można tak powiedzieć, czy World of Warcraft. No ale, no, ale to jest ten sam segment, generalnie. Mm -hmm. To jest ten sam segment. Znaczy, wydaje mi się, znaczy... że World of Tanks to jest ten sam segment, generalnie, co taki World of Warcraft. Mm -hmm. Na pewno z, e, rozbijecie informację, jaką grę. Jaka najlepsza jest gra sportowa według e, Brytyjczyków? Nie wiem. Oli, Oli. A, no zastanawiam się, czy nie kupić nawet. Wiesz, jakbyś miał PlayStation 4 i plusa, to miałbyś za darmo drugą część. Aha, super. Więc tylko, tak. że druga część niestety nie została nagrodzona nagrodą, tylko pierwsza. No bo ona wyszła w tym roku. No widzisz. Więc ona będzie w 2016. No to już nagrodą. do tego czasu pewnie będzie też na YouTube mhm. Game Design, czyli na, na, najlepiej zaprojektowana gra się można powiedzieć. Middle Earth, Shadow of Mordor. Nie gra. i Cień Mordoru. Uh -huh. No Jak patrzę na to, co tutaj jest, to <laughs> zastanawiające jest, że, że uznano za wartą nominację w grę 3, 3, 3, 3 czy trójki. Uh -huh. To jest fantastyczna gra. Rewelacyjnie się tam ukłano. To jest taka logiczna gra, ale jak to się mówiło, nie? kiedy ją zostajesz z takim Far Cry 4, czy Alien Isolations, to jest takim czarnym koniem no, i, no niestety nie wygrała niestety mówię, bo to byłoby niesamowite wydarzenie gdyby ktoś docenił to i umieścił ją na, na, na piedestale um, Minecraft Console Editions, najlepsza gra rodzinna no na pewno, rodzinna ciekawe, najlepszy odtwórca roli, jeśli można powiedzieć performer, i to została dziewczyna e, która odtwarza rolę Ellie w The Last Behind Left Behind, czyli w dodatku do The do Last of Us Ashley Johnson Wiesz co, za każdym razem jak ją widzę, to mi się wydaje, że, że tam to jest ta, ta aktorka, która jest znana m.in. z takiego filmu jak Titanic. Nie wiem, czy, czy jak zobaczysz Ashley Johnson, to się domyśli, o kogo mi chodzi. Musiałbym zobaczyć jej zdjęcie. To chcesz sobie wygooglować, a ja zabawię Dobrze. Um, publiczność. Dlatego, że to jest bardzo ciekawe i mi się wydaje, że od razu jak zobaczy zdjęcie Ashley Johnson, Left Behind, aktorki, no podkłada głos, ona jest, to jest na nas właściwie z, z niejednej roli. Ale ona grała w Titaniku? E, nie, ale jak zobaczysz ją, to pomyślisz, że tak. Znaczy ona jest podobna I... do Kate Winslet, tak? Na niektórych no właśnie, Tak, Każdy raz jak widzę, jak ona odbiera jakąś nagrodę, bo to nie jest po raz pierwszy, kiedy ona dostała jakąś nagrodę um, właśnie ze względu na, na fantastyczny voice acting, to to w, w, widzę Kate Winslet. Aha, ale no, e, o, więc, no, ciekawa rola. Ciekawe, co by było, gdyby jednak nagrodzili Kevina Spacey'ego. Spacey za? Czy musiałby... No za Call of Duty Advanced Warfare. No, czy ja wiem. Czy, wiesz, ale no... no, wyobrażasz sobie, na przykład, wiesz, oni dają nagrodę, ale Kevin Spacey, no nie raczył swoją obecnością tutaj, yy, nie, nie raczył przybyć. Z go nie ma tam. No. Ja no, myślę, gruby, że wiesz, m, bardzo, bardzo długo w ogóle w tych grach komputerowych zwłaszcza w Polsce w ogóle, zanim, wiesz, aktorzy, oczywiście pojawiały się takie gwiazdy aktorstwa, wiesz, które mm -hmm. podkładały głosy, zwłaszcza w takich megaprodukcjach typu, nie wiem, Baldur's Gate, ale wydaje mi się, że dla bardzo wielu aktorów te gry komputerowe stały się szansą do takiego wybicia się. Był kiedyś taki aktor, nie wiem, czy on jeszcze podkłada głosy, bo, znaczy on chyba pewnie jest związany z Sony, więc ja akurat nie mam żadnej konsoli Sony w tej no, chwili, wiemy, więc może do tego. tym na B. Boberek, Jarosław Boberek, tak. I on, Fantastyczny aktor. To znaczy, No tak, ale właśnie gra. chodzi o to, że to jest przede wszystkim aktor, który, który podkładał głos i, i który właśnie dzięki tym gromom, on też się jakoś tak, tak mi się wydaje, że on się tak. Czy znaczy on jest w ogóle trochę do... szefem chyba, czy dyrektorem jakiegoś studia, właśnie, dubbingowego? No niestety nie mam informacji. Prawdopodobnie jakbyśmy zajrzeli na taką stronę jak dubscore.pl, tam byśmy się dowiedzieli więcej na temat Boberka ale on jest chyba właśnie dyrektorem i, i on pod wiele, pod wiele gier właśnie z Sony podkłada ten głos. co mi zmieniał modulował, coś robi takiego, dlatego że wiesz, no nie można ciągle tym swoim głosem mówić, co nie zawsze wychodziło dobrze, tak? bo jednak pewne rzeczy zawsze gdzieś w tym głosie są takie unikalne, że nawet jak go zmienisz, to i tak jesteś... No trzeba być bardzo dobrym aktorem, żeby umieć jak świetnie zmienić głos. Nie, nie powiem, że Boberek nie jest dobrym aktorem, ale no, na przykład w Killzone, kiedy on podkładał głos jakiego tęższego, większego mężczyzny, to jednak gdzieś to coś nie pasowało. Mimo, że nawet obniżał gdzieś tam skalstwa. Ale no, gdzieś tam może to jest jakaś doskocznia. Tylko, tylko zobacz, że kiedyś była, była taka fantastyczna polska szkoła dubbingu. W latach 70 nie wiem, 60 nie wiem, czy 60 ale 70 -tych, 80 -tych dubbingowało się wiele filmów. Roman Wilhelmi, no nie tylko był aktorem, fantastycznym aktorem tam filmowym, teatralnym, ale też no jest, jest parę jego, niestety, już teraz chyba nie do odzyskania ról, gdzie dubbingował. Znaczy nie odzyskania nie wcale ról, tylko że te gdzieś filmy, prawda, gdzieś zaginęły gdzieś w tych czeluściach nie wiem, telewizji polskiej, gdzieś tam, nie wiem, czy te taśmy gdzieś spłonęły, czy nie. Razem z innymi. A... Tak, ale, ale po prostu nigdzie nie znajdziesz, nawet na takich fantastycznych stronach, jak, jak skarbnica, skarbnica Polskiej Kinematografii, homik czy, czy YouTube, prawda? No nie znajdziesz tam tych rzeczy, bo no jakby dla mnie to jest, to jest polska kultura. To jest, tego, tego już nie ma, to przepadł, bo nikt o to nie zadbał, nikt nie chce na to poświęcić pieniędzy i czasami chciałoby się, żeby ktoś, nie wiem, mógł to wszystko gdzieś rzuć na tego chomika, na tego youtuba i tak dalej, bo i tak nikt nie za tym zarobi. żeby ci ludzie, którzy jednak mają dostęp do tego, żeby nie zachowali się jak psów rodnika że te, te taśmy w końcu się zepsują, zgniją i tak dalej. I co? I. i, i, i... Ciężko mi się o tym mówi, drogi się uniosą. No ja rozumiem. <sz> bo ja bym chciał obejrzeć dwunastu gniewnych ludzi z głosem Wilhelmiego. Making... Jimmy... Jako jeden z jurorów. gdzie to jest? Z jakich robię? jurorów? To, znaczy, no nigdy nie widziałeś dwunastu gniewnych ludzi? Widziałem, ja wiem o czym mówisz, ale... No to 12 gniewnych ludzi jest e, film, e, e, znaczy wersja dabingowana istnieje. Tylko, że ta, niestety ta wersja dabingowana jest niedostępna. Nigdzie, nie wiem kto ma, czy jakieś w, w bibliotece narodowe, jakieś telewizyjne, no gdzie nie gdzie tego szukać. Ale, ale jest to, jak sobie, nie wiem, ktoś po, po, poczytał polskim dubbingu i, i na przykład zobaczy, jakie filmy były dabingowane i tak dalej, to znajdzie na nie, że że wiesz, znaczy ja mówię Rurałów to wiesz, takie prawda, anglicyzm mi się w życiu, chodzi oczywiście o przysięgły, którzy, którzy tych, tych dwunastu przysięgłych jest jakby głównymi bohaterami no tak, muszą tego, podjąć tego, tego spektaklu, widowisku decyzję. i właśnie między innymi jednym jest to, z, to, tam jest plejada aktorów oczywiście ale ja Wilhelmiego uwielbiam za, za te jego fantastyczne role, które w, no, oczywiście zapadły w głowach każdego Polaka Czyli Alternatywy 4, z Hawania i, i, i, e, i kodem dyzma, tak. No ale to jest, to są, to są, to są, rzeczy, które ja bardzo chciałbym mieć, do dostęp. I cieszę się, że na przykład Kadr, czy, czy, tam inny, czy tam nie, chyba Zebra też, te, te studia filmowe mają swoje kanały na YouTube i one, one, udostępniają polski film. Tylko, no, szkoda, że, że nie ma tych innych. Nie wiem, czy to jest kwestia na przykład, wiem, prawa autorskich, czy, czy, czy jakichś innych rzeczy, że tego że, że nawet tego w telewizji, wiesz, w kino Polska nie obejrzysz, czy innym. I tym jest strasznie, czy tam jakimś innym e, kanale, który się tym zajmuje, że tego nie ma. Mhm. No nie chciałbym tutaj, wiesz, wylewać tak swoich żali i to, już ty trochę wylałem, więc pozwolisz już, że szybciutko zmienię temat na jakiś bardziej budujący. i. i, i e, no więc, te, więc podsumowując, ta bawta bardzo mi się podobała właśnie ze względu na tym, że ona została zrobiona bardzo na poważnie, że, że Elegancko ubrani panowie, przepięknie wystylizowane panie, że widziałeś taki, takie poważne podejście. Oczywiście tam był taki humor prowadzący był niezwykle zabawny, ale, ale miałeś, miałeś rzeczywiście atmosferę takiego, takiej ceremonii, yy, która, że, która gdzieś tam, oczywiście jest tam mniejszym bratem, nie wiem, jakimś kuzynem Oskarów, yy, tylko że z grami. Bez, bez jakiejś pompy, bez raperów, bez fajerwerków i tak dalej i, i nie wiadomo czego, tylko to, co jest najbardziej istotne, to, co co najbardziej interesuje ludzi e, i z docenieniem tych osób, które, które te nagrody dostają. Wiesz, jakby, no, widać, że to było po prostu zrobione z, taką, z, z, z, taką, z takim celebro, z celebrowaniem tego, co się tutaj e, nagradza. I też muszę przyznać, bo tak mi się przypomniało a propos e, tego właśnie, tego katowickiego Intel Extreme Master, jak, jak, zmienia się podejście do tego, jak przedstawiasz taką imprezę, ze względu na przykład na Oczywiście to są wszystko młodzi ludzie, ale jakbyś zobaczył, panie są elegancko ubrani, panowie są zawsze w marynarkach, nierzadko w, w, w, w, wiesz, w pewnych garniturach, krawaty, kamizelki. No jest taki, taki, e styl bardzo, bardzo poważny, wiesz, nie ma czegoś takiego, że wiesz, się w dżinsach, koszula, jakieś tam, wiesz, krótki rękawek i tak dalej, tylko naprawdę pełna, profe pełny profesjonalizm. Widać, że mają trening telewizyjny, czyli, jak są pytania, jak na przykład prowadzący, jest panel trzyosobowy, prowadzący zadaje pytania, to nie ma czegoś takiego jak na przykład na podcastach, że ktoś się zada pytanie i tam, wiesz, i pół godziny leje wodę, tylko wiesz, 30 sekund odpowiedź, już następna osoba. I oni wiedzą, mają nikt musi przypominać. Znaczy, myślę, ale pije, pijesz do mnie a propos tych podcastów? Nie, nie, do siebie na przykład piję, o. czy do innych podcasterów, ale generalnie chodzi o to, że... Rozumiesz, Nie, no, pytanie, no, ja, ja jestem słynnym chodzi. wodolejem. No, ale twoją wodę to spijają wszyscy. Prosto z ust. <laughs> jak e, życie dajny deszcz. Życie. Więc y, pozwolę Juliuszu, żebyśmy przeszli do takim razie do kącika, w co ostatnio graliśmy. Dobrze. I, e, ja znalazłem, i... mogę się pochwalić, e, tak uprzedzając <laughs> fakty, znalazłem grę idealną. The perfect game. Yes. Właśnie. What is the perfect y, game? Planszową oczywiście, więc nie, nie wiem, czy chcesz... A nie, Juliusz, ale to kąciku, planszówką będziemy rozmawiać za chwilkę. I, bo obiecałeś ja tam, wios... ja widziałem, że niektórzy o... czytelnicy, nasi słuchacze są już że tak powiem, zainteresowani tym tematem nie wiem co się stało, ale ostatni odcinek nie wiem czy ze względu na gry planszowe, czy nie ale bijemy rekordy popularności mm, Ale to mówisz w sensie tezy... poważnym. Tak. Mm -hmm. e, no ale zobaczymy <laughs> za uszu Yy, no dobrze. to może w gry elektroniczne, wideo elektron No ja, powiem tak, system. gram oczywiście w to, co jest na przecenach, to, co jest po taniości, to, co przegapiłem z różnych powodów. High five, yes, high five. Yy, Przede wszystkim zagrałem w darmową, poza darmo, jest, zostało udostępnione. <grywka> Nie za a ty to jesteś, jednak... <śmiech> Przede wszystkim za darmo zostało <śmiech> dostarczone. czy gry kupujesz? Właśnie nie wiem, czy o tym mówiłem. Rayman Legends. Czy, czy to, to się nie mieściło w naszym ostatnim podcaście? Znaczy ciężko, ciężko powiedzieć, że ta gra została przeceniona, ona została po prostu udostępniona za darmo w ramach Golda. <śmiech> Dokładnie. W ramach... Games with Gold. Dokładnie. No, no bardzo fajna gra. Kiedyś pamiętam, ktoś mi ją polecał, żeby że, że jeszcze jak w czasach się, że tak powiem, podniecałem, ja się platformówki. podniecałem platformówkami na Wii. I powiem tak, gra jest super. Ale niestety zostaje przy swoim, jeśli chodzi o platformówki, to najlepsze platformówki grałem dotychczas w swoim życiu na konsolach, na konsolach Nintendo. D Dokładnie. Dokładnie. I zarówno Donkey Kong jest fenomenalną grą, zarówno Super Mario U, ta wersja taka, i potem Super Luigi U, te, te wersje takie jeszcze z, dwu, z dwuwymiarową na, jakby grafiką. Na nie, nie, no tak, ale te wersje takie, w których, w których tak. które są tak naprawdę taką nową wersją, nową inkarnacją, jak to ładnie należałoby powiedzieć, tego klasycznego Mariana, który gdzieś tam biega. Mhm. No i oczywiście Super Mario Super Mario 3D World chyba, tak? Tak to się nazywało. Też świetna gra, też świetna platformówka. Fantastyczna masz pamięć. Wymieniłeś wszystkie najważniejsze gry z Mario. Ale wracając do Raymana. No tak, ale chcę tylko powiedzieć, że... Mhm. Chcę tylko powiedzieć, że przed tym podzyskałem, dostałem maila od Nintendo Polska i dlatego chciałem, teraz muszę powiedzieć to, co muszę powiedzieć. No, Jakby... Kacin, kacin. No dokładnie. Znaczy, nie wiedzą, że sprzedajesz konsolę, więc jakby... Te, te Nintendo Ale point, wiesz, które co to może jest na szczęście? Na tutaj lec. piję do Sony. To jest na szczęście firma, która mówi jasno, e, jeśli ktoś robi dobrą robotę, to e, należy go wspierać. Mhm. A to ja tak w takim razie powiem, że PlayStation 3 nadal najlepszą konsolą w 2015 roku. Mhm. Radość, jaką mi ta konsola przynosi, jest niespełniennie większa od tej radości, którą mi przynosi 2000, pół, przepraszam, PlayStation 4. Większa? Oczywiście. Znaczy ja teraz gram w Sherlocka, ale o tym będziemy za chwilę Dobrze, to ja w takim razie jeszcze więc... szybko powiem o tych grach, bo oczywiście pewnie one były na wszystkie strony tutaj wertowane na fantasmagieri. Rayman Legends? Staroć! No dokładnie, już widzę te komentarze oczami wyobraźni, ale trudno. Jules, jest Czasem... retro, no ty głupku. Ale z drugiej strony Robert. cieszę się, że takie komentarze też się pojawiają, ponieważ wydaje mi się, że różnorodność jest, nawet jeśli zamienia się w powtarzalność, jest istotna. Nie, tak. Natomiast tak. wydaje mi się, że. I ja chciałem tylko powiedzieć, że już jeśli mogę, mhm. z taki komplement złożyć tutaj twoich, na Twoich barkach, taki komplement chciałem złożyć, <laughs> że ty. Podziwiam w tobie, że ty, ty naprawdę masz grubą skórę. Że ty słuchasz te komentarze i, i wiesz. I po one podobnie po słyszają jak pokażce, że ty naprawdę masz tak grubą skórę, jak e motyl ma grube e skrzydełka. <śmiech> to taka aluzja była niesamowita z twojej strony. Okej, okay, no. Dziękuję, że powiedziałeś niesamowita. Zawsze doceniam wszystkie te twoje hiperboliczne określenia. Ale na, ostatnio ktoś cię opierzył no, no za to, że za bardzo... To nie są śmieszne te aluzje jednego do drugiego. Widać, że się nie lubicie. Tak, nie ma chemii. Nie ma, nie ma żadnej. Nami. Myślę, że żadnej nie ma. No. Natomiast... Ja, e, natural. Dlatego tylko wejdę ci natural. w słowo z starym zwyczajem i powiem, że, że... A chciałem tylko powiedzieć, że ty wcale nie wchodzisz w słowo, tylko my niestety nie nagrywamy w studiu on tylko przez Skype'a. Jeśli ktoś się wydaje, że my się nakładamy na siebie, to tylko dlatego, że ten skarb jest nie. Dokładnie. Nie Jakbyśmy rozmawiali w studiu, to byłoby tak kulturalna rozmowa. Jules jeszcze nigdy mi nie przerwał. <laughs> Jules nigdy nie przerwał. Natomiast ja, ja powiem tak. Legends. Legends. Jest to świetna gra. Mówiąc szczerze, nie przeszedłem jeszcze całej, ale dużo od przeszedłem. i gram ją, Pierwszy etap? Gram ją raczej, gram... Nie no, trochę więcej plansz przeszedłem. Pierwszy w ogóle cały świat przeszedłem, skończyłem. A Full HD jest? Tak. O, to widzisz już nic co? No, tak. Masz Overscan? Ale powiem ci, że jak odpalałem tą grę, nie wiem, czy ona na Wii U też była w wersji yy, 1080p. Nie, nie jestem pewny. Znaczy, mogła być. Się, że chyba nie było. No tak. Nie, no. mogła być, bo to ta gra cieszka, nie ma chyba. Dobrałem. Tak, ona chyba nie ma jakiś wielkich wymagań. I powiem szczerze, że jakiś takich wielkich różnic szampan między tymi wersjami specjalnie nie widzę. Yy, natomiast yy, także to jest to i to zostawmy. A druga gra, która powiem szczerze, wow. Naprawdę wow. To jest gra Assassin's Creed Black Flag i moim zdaniem to jest... Nie być Black, ale flag już jest A. A mówisz po polsku Black Flag albo Ponieważ black flag. ja mówię swoją angielszczyzną. Tak na jak One mówię. grasz. Dokładnie. Nie, ja gram na One. Natomiast... Przeszkadza ci 900p? Nie, nie, nie, nie. Mówiąc szczerze, znaczy wiesz, no nie wiem, No jakbym pewnie postawił, wiesz, z, z tym w ogóle 900p to jest taki problem, wydaje mi się, że jeśli bym postawił wersję Xbox albo porównywał klatka po klatce na YouTubie filmiki, czy tam, wiesz, te, te, czy nie wiem, że tu jest to mniej dymu, albo ten, to pewnie bym zauważył różnicę, bo tam oczywiście... Nie, nie zauważyłbyś, bo ja na przykład oglądałem filmiki e, z Far Cry 4. Mhm. Far Cry 4 tam jest, tam nie ma na one pełnego 1080p, tylko tam jest jakoś że wysokość jest 1080p, ale szerokość jest mniejsza. No tak jest Ale to jest się... tak zrobione sprytnie, że tego nie widziałem. I. Jak to się mówi? Shafo... Shafo... Shapo ba. Shapo ba. Wydaje mi się, że wiesz. No nie wiem. No, jeśli... find this, find this znaczy, wydaje On mi się, że w to... przypadku tego Black Flaga te różnice mogą być nawet bardziej widoczne, dlatego że to jest gra, która wyszła na samym początku tej generacji, więc, mm -hmm. więc ona jeszcze wyszła w momencie, kiedy zarówno na jedną, jak i na drugą konsolę i wydaje, Aha. wiesz, jakby twórcy no, musieli się nauczyć programować. Natomiast, no tak. natomiast wydaje mi się też, że mimo, że ta gra jest świetna graficznie, naprawdę prze, prześliczna, to, to mam wrażenie, że ona też jednak, jednak widać, że to jest ten Assassin's Creed z tej poprzedniej generacji, to znaczy widać to, jak patrzy, ja nie grałem w tego najnowszego Assassin'a, ale jak patrzyłem na filmiki, no to widać, że trochę zostało pewne rzeczy zmienione i jak patrzę sobie na te gameplaye, na tych wszystkich Twitchach i tak dalej, czy jakichś tam filmikach internetowych, natomiast, natomiast tu rzeczywiście widać, że to jest taka podrasowana wersja z tej poprzedniej jeszcze generacji konsol i co więcej, tak. ja, ja, wiesz, jasne, widzę, że to jest rozdzielczość, że to, że ona jest podbita, że, że ten obraz jest ostrzejszy, wyraźniejszy i tak dalej, ale mówiąc szczerze, nie odczuwam takiego wrażenia, jakbym obcował z czymś, co jest jakoś tak niesamowicie już zakorzenione w nowej generacji. Ale dobra, to tyle, jeśli chodzi o grafikę i tego typu rzeczy, bo dla mnie to jest 5 10. najmniej istotne. Najważniejsze jest to, że moim zdaniem to jest w ogóle najlepszy Assassin's Creed, w jakiego grałem od od czasów, od Brotherhood. Ale nie dlatego, o, że, ale nie dlatego, mocne słowa, ale poczekaj, Czy nie możesz dlatego, musisz się podeprzeć tak, pod, argumentami, podeprzeć, się argumentami, za chwilę. natomiast, natomiast, chciałem, chciałem powiedzieć, że z tych wszystkich, tutaj... poczekaj, chciałem powiedzieć, że z tych wszystkich Assassinów nie grałem tylko, które były w międzyczasie, nie grałem tylko w, w ten w wrog, nie grałeś, w, rok, nie grałeś w, w Revelation, nie grałeś w trójkę, nie grałeś w jedynkę, nie, no grałem w trójkę, nie grałeś, dwójkę, nie, w trój grałeś tylko w trójkę grałem i w jedynkę grałem. W jedynkę to grałem Przesz na wszystkich konsolach. Przeszłeś? Przeszłem i to na PC, na Xboxie i na PlayStation, na wszystkich trzech. No. Ja jeszcze nie przeszedłem trójki, bo no, niestety. Trójki nie przeszedłem też. Ale, ale właśnie chodzi o to, że trójka. Y jakkolwiek była ciekawa, to mam wrażenie, że ta, zwłaszcza ta mechanika chowania się, wiele rzeczy było nie, jakichś takich, wydaje mi się, topornie tak naprawdę nie zrobiony. miała polotu. Nie miała takiego... Tak, nie miała polotu. Nie... To jest dobre słowo. Natomiast ten Black Flag jest o tyle świetny, że... Po... Może ona ma tylko poloty. Dokładnie, to ma tylko Pir Pirates. polot. Ten, ten yy, główny bohater jest świetny. Yy, fabuła jest kapitalna, a w ogóle ten punkt wyjścia tej gry nie będę zdradzał tam, znaczy pół po roku od premiery ponad półtora. Zdrać, uwaga, spoiler. No to zrób spoiler. Kieru, kieru, kieru. Ale ten, ten motyw, że on, wiesz, że on nie jest na początku żadnym assassinem, tylko jest po prostu gościem, który y, y, wyruszył gdzieś na statku, wiesz, zaciągnął się do, y, po to, żeby y, po pierwsze uciec od jakichś tam swoich problemów, a po drugie, żeby w ogóle zarobić, zrobić jakąś karierę i zarobić pieniądze i w końcu zostaje korsarzem. Przebiera się na początku tego asasin, w Templariusza w ogóle, po wiesz, jakby, no, to jest moim zdaniem świetny motyw i taki bardzo dla mnie. Przypomina mi karierę pewnego polityka. Yy, dla mnie jest to takie bardzo odświeżające w stosunku do tych wszystkich asasinów, bo wydaje mi się, że wiesz, mm -hmm. yy, w tych poprzednich częściach no, to już zawsze było proste, tak? Okej, okay, to jest ten, ten gość, tak? On jest asasinem, on ma jakiś tam przodnik. Znaczy, tak mówisz, w poprzednich częściach by ich było wiele, no tak naprawdę jedyną takim prawdziwym super bohaterem tych wszystkich serii to jednak Etzio. był yy, Ezio, bo, bo Alister. Yy, Alister, z Altair. Mimo całą moją sympatię do tej postaci, a, a, te, te wszystkie misje z Altairem, które później były w, nie wiem, one się pojawiają już oczywiście w, w, w niektórych częściach, o ile się nie mylę, w Revelation jest dosyć dużo chyba ich. To były najmniej interesujące dla mnie fragmenty gry. No tak, tylko I, problem z Altairem... brakowało takiego bohatera jak Ezio i ja, z tego co wiem to dopiero Unity jakby wprowadza tego bohatera bardzo podobnego do Ezio. Ale z tego, co mówisz, to wydaje mi się, że. Konrad się nazywa, tak? Edward Canway. Edward Canway. Bohatera. Ee... No, tak. No nie jestem z tym. Konrad. A Konrad to był strójk, chyba. Nie, nie, nie Konrad. On się jakoś inaczej ten strójki nazywał. To... No, nie wiem tam, pędząca strzała. Dokładnie. Wapiary. I. <głos> <głos> I właśnie brakuje takiego zawadiaki jako bohatera, którego by wszyscy lubił, dlatego że on, mimo że nie jest zły, to jednak jest sympatyczny. Tak, Connor tam był. Więc tutaj ten Edward chyba jest takim właśnie yy, yy, lekko duchem, yy, domyślam się, kombinatorem, którego wszyscy chcą yy, yy, oglądać, yy, poznać jego historię. Ale jak Ci się podobają te elementy, które są nowe oczywiście dla, dla, dla serii, czyli to, co było na przykład też rozbudowane w stosunku do, do trzeciej części. Czyli rozwinięte właśnie. Walka że... na morzu. Tak, Nie no, walka ale... na morzu jest super, bo ja mam takie wrażenie. Jest fantastyczne. Jest fantastyczne. Ja mam takie... A Ty grałeś w Black Flag? Czy nie? Ja grałem w ten dodatek Freedom Cry. Aha, okej. Okay. On jest taki st stand-alone Okay. Fantastyczna sprawa. Uwielbiałem pływać. Dokładnie, na morzu. te walki na morzu są świetne, chociaż z drugiej strony też w którymś momencie na tych, bo oczywiście te, lon, te akweny powiedzmy są tak podzielone, że są takie o poziomie easy, są też takie o poziomie średnim i, po, i, po, i trudności i poziomie wysokim i rzeczywiście to ma jakiś wpływ na to, co się co się na nich dzieje i na to, jakie statki spotykasz, ale w którymś momencie na przykład teraz już mam tak rozwinięty statek, że jak pływam na tych mniej więcej, na tych, na tych łatwych, to w zasadzie Aha. jedna salwa z tych jak to się nazywa... Mm. Mm. No, moździerze, no. ale właśnie, tak. bo są też takie, oprócz armat tak. brutowych, masz też moździerze. Ono mhm. powoduje, że wiesz, że te statki się zatapiają. To jest też fajne, bo to też daje takie poczucie, wiesz, takiej niesamowitej jak. No ale no po to właśnie to jest, to jest. Gra jest, to jest super. super. No, najbardziej się, a w ogóle najbardziej mi najbardziej, żeby jasne. zgniatać przeciwnik. Najbardziej mi się w ogóle podoba klimat, jak wchodzisz na tą burtę, wiesz, jest abordaż i w tym momencie siedzisz sobie na tej burcie i tak oczywiście możesz strzelać z tego działa brutowego i, tak. i, i rozwalać, ale jak stoisz z tymi pistoletami, masz ich kilka już i on, wiesz, po kolei wyciąga jeden puf strzela z drugiego, z trzeciego, wiesz. On jakby nie strzela serii, bo to są jednostrzałowe pistolety, ale jakby wymienia je, nie? Czyli strzela z jednego, chowa, wyciąga drugi, strzela z drugiego, wyciąga trzeci, strzela z trzeciego Aha. i tak dalej. W zależności od tego, ile masz tych kabur, nie? które sobie możesz tam dorabiać jeszcze w trakcie gry. Tak, tak, tak. Moim zdaniem gra jest świetna. No, naprawdę, wszystko mi się w tej grze podoba. Absolutnie wszystko mi się w tej grze podoba. Od misji, poprzez znajdźki, których jest pełno, mhm. te, które mi się wydają takie bardzo znowu... Właśnie, bo ja pamiętam. No tam są że... bardzo dobre znaczki, które zrewolucjonizowały w ogóle wszystko od, od piórek z drugiej części, czyli te, te fragmenty, nie wiem, czy szantów, tak? No tak, to bo te, tylko, że te szanty później ich słuchasz, jak pływasz statkiem, nie? No tak, rewelacja, prawda? No nie no, rewelacja. No, mała rzecz a cieszy. Mała rzecz a cieszy w ogóle, nie no, gra jest absolutnie mistrzowska i. i, i... I wydaje mi się, że w ogóle. Właśnie, bo co chciałem powiedzieć? Jeszcze w, zanim powstała taka gra, znaczy inaczej, zanim była w ogóle już, znaczy po tym jak już była gra Pirates, Sida Mayera, Pirates. powstała taka gra, która się nazywała. Albo Pirates, wersja oficjalna mhm. polska. Powstała taka gra, która się nazywała, nie wiem czy pamiętasz, Sea Dogs. Pamiętam Sea Dogs jako rum. Okej. Okay. I taki alkohol, Sea Dogs. Okej, okay, poczekaj, ja spróbuję to wygooglać. Sea Dogs. Jak ci wyskoczy pierwszy rezultat, yes, butelka rumu. Nie, video Jest OK. Dobra. Więc powstała taka gra, która się, zresztą rosyjska. I Bethesda była wydawcą taka propo. Epic Adventure at Sea. To była chyba pierwsza część, a później powstała druga część tej gry. Raven's Cry. A Poczekaj, zaraz ci powiem. Właśnie, bo ta druga część jest jeszcze dla mnie o wiele ciekawsza, ponieważ ona mi bardzo przypomina. O jest, w ona, ona, wysz... ona w ogóle wyszła jako C-Dogs 2, ale tytuł tej gry został zmieniony na no. e, Pirates of the Caribbean. E, Aha, to słyszałem. I to było. Gdzieś... Nigdy, nigdy nie grałeś w tej grze. Okej, okay. chodzi o to, że. No bo to się odbiło właśnie od ściany. Piraci już przestały być popularni, tak? Nie, to wyszło w 2003 roku. Wyszło wtedy, kiedy wielką popularnością cieszył się e, cieszył się mm, Johnny Depp. Tak, Johnny Depp i Piraci z Karaibów. I tytuł został zmieniony, dlatego e, ja mówiąc szczerze, w tej grze nie odczułem żadnych nawiązań do fabuły. Tam w którymś momencie pojawiał się ten statek, ta czarna perła i, i, i coś tam trzeba było z tym zrobić, ale chodzi o to, że to była kontynuacja sea Dogs. Miałeś te e, Pływałeś tym statkiem sobie e, gdzieś tam e, gdzieś tam po morzu. Czy chcę... ja, tam po Karaibach. Tak, tylko ja już nie pamiętam... O, dokładnie, dokładnie, to jest to. Widzę, że już, już znalazłem. I w tej grze rzeczywiście było coś takiego, że, że strzelałeś tymi statkami, musiałeś wiesz grafika była trójwymiarowa, pływałeś po statku, ten widok nie był z mostka kapitańskiego, znaczy z tego tam, gdzie jest ster, tylko był z tego jakby tak bardziej izometrycznie nad statkiem umieszczony i też strzelałeś z tych armat, zatapiałeś statki, pojedynkowałeś na pokładach i tak dalej. Natomiast jak parkowałeś w portach, to widok przerzucał się w taki widok e, third-person perspective, w którym śledziłeś tą postać. Mhm. Polecam poszukać tą grę. Ja byłem po prostu wielkim fanem tej gry. Dla mnie to była kapitalna gra, właśnie kapitalne połączenie piratów z Karaibów, znaczy, właśnie nie piratów z Karaibów, tylko piratów tego Sida Mejera, przeniesione w trójwymiar i jakby pokazane mhm. z, zupełnie, z zupełnie, innej perspektywy. Dla mnie to... ja rozumiem, że grając teraz Black Flaga, to wspomniałem. Dokładnie. Że, i znowu to znaczy, Black Flag to jest dla mnie ta. Młodziaszek dwudziestoparoletni. Słuchaj, który Black, Flag jest jest z Black Flag jest dla mnie, mówiąc krótko, takim Pirates of the Caribbean w wersji 2014, czy tam 15, czy, czy, czy wiesz wiesz jak... No i super. No i cieszę się z tej rekomendacji. Zanim jeszcze, w... może odkręcimy ten kącik Gretro jest jedna gra, która wyszła niedawno, którą zakupiłem nie w promocji, za pełną cenę, świadomie, słuchając właśnie bardzo dobrych opinii, i to jest gra Hell Divers. I, i e, jeśli nic ci się nie obiło uszy, to powiem Ci, że to jest, to jest gra, która bardzo przypomina. Tylko, że widzisz, to jest w koncepcji, ona, ona, oczywiście jest takim, takim, takim shooterem Diablo trochę. Można powiedzieć, masz rzut izometryczny, masz bohatera, który jedną, lewą gałką sterujesz, prawą gałką strzelasz, pokazujesz kierunek, tak, w którym ma, ma, ma strzelać, bo jesteś, cała prawa jest zrobiona z taką pompą trochę na, na młode żołnierzy kosmosu, Starship Troopers, czyli walczymy gdzieś z robalami na jakichś innych planetach no nie tylko z robalami, tam są różni przeciwnicy i jakby jedynym marzeniem obywatela to jest właśnie być w armii i służyć krajowi i takie różne rzeczy, nie? więc to jakby to, to masz poczucie misji, ale jak jest bardzo przyjemna bardzo sympatycznie wiesz, tą oprawę, bo ona, ona jest bardzo ciepła, jednocześnie masz poważną grę w walce z, z, no, z zagrożeniem, które leci z kosmosu, wszystko jest podzielone na takie misje, typu, wiesz, lądujesz na planecie, masz na przykład, nie wiem, coś zrobić, jakieś jedno zadanie, później masz się ewakuować. bo Gotowe. Możesz grać w cztery osoby, więc w, w, i lokalnie, możesz na jednej kanapie grać w cztery osoby, jeśli masz taką dużą kanapę, możesz grać przez online. O ile się nie mylę, możesz na przykład grać na swojej PlayStation 3, jeśli taką powiedzieć, z kimś kto na PlayStation 4. Nie wiem, czy też jest możliwość grania na PlayStation wicie jednocześnie. Więc jakby Świetnie jest to zorganizowane, że niezależnie, gdzie tam, na jakim sprzęcie grasz, to możesz z nami wiesz, tworzyć te te drużyny i, i, i naprawdę, to się, naprawdę to się sprawdza. No, na razie nie jestem daleko, więc nie się, czy na przykład misje później są, ciekawsze, bardziej rozbudowane, ale na początku te pierwsze, one są no, bardzo proste. Jakby uczysz się, wiesz, sterowania, uczysz się reagowania na pewne zagrożenia. Gra jest robiona przez, przez to samo studio, które stworzy taką grę Magicka, nie wiem, czy pamiętasz. Mm, pamiętam, pamiętam, oczywiście, tak. Fantastyczna gra, świetny koncept, tam, to, to, to rzucanie czarów poprzez m– m mieszanie różnych żywiołów. Więc był taki element y trochę losowy, trochę, mm, trochę takiego, wiesz, y i trochę nielosowy, no, bo jak wiedziałeś, co rzucasz, w danym momencie już miałeś to opanowane, no to wiadomo, że w, na, na jakiegoś przeciwnika jedna magia działa lepiej niż, niż druga. I tutaj oczywiście nie ma magii, ale jest coś takiego, że w momencie, kiedy przytrzymujesz y przycisk, Pojawia się takie okno, w którym możesz na krzyżaku pewną kombinację, właśnie tam góra, dół, lewo, prawo, lewo, prawo, wstukać i na przykład dzięki temu możesz przywołać zrzut zaopatrzenia na jakiejś dodatkowej broni, specjalnej wieżyczki. No to wszystko jest ograniczone, jakiś nalot możesz zrobić. Więc jakby jest taki dodatkowy element strategiczny, ale też z takim ciut bo kiedyś no, wiadomo, że w ferworze walki bardzo łatwo się pomylić i, i, i no też nie trudno jest zginąć. W momencie, kiedy tam powiedzmy zginiesz, to e, twój kompan może przywołać kolejny prawda, desant, gdzieś tam e, ląduje, lądują posiłki. Bardzo fajnie to zrobione. Nie wiem, czy, czy, czy w ogóle e, takie gry diabłopodobne, ale ze strzelaniem to, to w ogóle ci pociągają. Czy ty jednak <śmiech> wolisz fantasy, wolisz magię, potwory, lochy? Chyba jednak wolę Fantazy, Znaczy wolę tak. Diablo, mówiąc szczerze. Mhm. Ja Helldivers polecam, ale nie, nie, nie, nie dałbym sobie jeszcze za nią ręki, ręki czy tam maki uciąć, bo, bo nie pograłem aż tak wiele, więc zobaczę, czy się wszystko będzie rozkręcało, czy ta gra będzie w, w, wciągająca po tyleś tam godzinach, czy, czy ten element, który jest w tle, bo tam jest w ogóle mapa, yy, no ja bym powiedział Galaktyki, ale oczywiście to jest w mocnym uproszczeniu. Ona mi trochę przypomina mapę Galaktyki z, z Mass Effecta trzeciego kiedy robiąc jakby dodatkowe misje czy tam, czy, wykon czy grając w multiplayer, mhm. zdobywałeś punkty, które, których jakby odzwierciedleniem było no nie twoja tam przewaga, czy tak nie wiem, czy tego twojego uniwersum, czy twojego... Nie wiem, jak to jest podzielone. Jeszcze nie zdążyłem jakby zagłębić się w te, te frakcje wszystkie, które tam są. Ale jest tam jakiś taki element, który, który pokazuje no nie, jak mniej więcej wygląda podział tej galaktyki i, i, i, i, i, i jak wygląda kontrola nad nią. Więc no, to może być jakiś taki ciekawy twist, ciekawy element w tym wszystkim. No, ale przede wszystkim no, gra jest jest dość tania. Ona kosztuje 89 zł. I kupując e, wersję na PlayStation 4 powiedzmy dostajesz automatycznie na PlayStation 3 i na VD. Więc możesz w nią grać w, w każdym momencie i też bardzo ładnie wygląda. Więc to jest sympatyczna gra. No, ona, ona na pewno e, w, dużo zyskuje, jeśli mamy z kim grać, więc e, jeśli e, macie kilku znajomych, którzy takiej rozgrywki szukają, to naprawdę bardzo polecam. A drugą grą, którą już skończyłem nad więcej niż jedną misję, misję, przepraszam, rozwiązałem niejedną, e, kolejną zagadkę kryminalną, to jest Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Mhm. I o tej grze pewnie nie słyszałeś. Słyszałem, słyszałem. słyszałem. Nawet tak? też zastanawiałem się kupić czy nie kupić, bo też była przeceniona. Powiem Ci tak, Ty jako fan chyba gry, o ile się mylę, planszowej z Sherlocką Holmesą, to znaczy to jest bardziej gra paragrafowa. Znaczy, planszowo-paragrafowa taka hybryda, tak. Sherlock Holmes Consulting Detective. Tak, ale masz jakieś takie wycinki z gazet, jakieś no różne tak, rzeczy tak. robisz. Znaczy masz gazety jakby do, każdej, do każdego jakby misji, którą musisz roz, mhm. tak to nazwijmy, zagadki detektywistycznej. Masz zawsze gazetę z danego dnia, tak, gdzie masz pełno różnych informacji. No i musisz właśnie, masz też mapy miasta i musisz tak drogą dedukcji tak. dojść do tego, yy, wiesz. Tu jestem prawie pewny, na 100% jestem pewny, że ci Sherlock Holmes spodobał, bo to jest właściwie gra, która oczywiście... Gdzieś ten koncept jest, oczywiście bardziej rozbudowany, plus jeszcze mnóstwo takich rzeczy, które są typowe dla, dla, dla gier komputerowych, czyli jakby ten dodatkowy element interakcji, który też wynika, no trochę ze zręczności, ale tych takich elementów zręcznościowych praktycznie w ogóle nie ma, no tam są jakieś, nie wiem, w momencie, kiedy przechodzisz po takim moście linowym, no musisz oczywiście balansować yy, i, i dobrze trzymać tą no, uwagę, żeby po nim przejść, ale w, wszystko inne opiera się na dedukcji, szukanie śladów, więc jest tak mocny element przygodowy. Dużo rozmawiasz z innymi ludźmi. Y, układasz to wszystko w tej swojej sieci neuronów, prawda? Y, nie, motywy tych ludzi, y, ślady, które znajdujesz, zagadki. I muszę przyznać, że wszystkie sprawy, które y, rozwiązałem y, do tej pory, przy jednej miałem niesamowitą satysfakcję spełnione dobrego obowiązku obo jako, jako, jako detektyw, ale też jako człowiek. Bo y, nie tylko na przykład y, po Rozwiązaniem zagadki decydujesz, nie wskazujesz morderce, ale też jednocześnie y, ma, możesz podjąć decyzję, czy oddajesz tego morderce w ręce prawa i niech sąd go osądzi, prawda, policja i tak dalej. Ty już z tym nie masz nic wspólnego. Czy na przykład, jakby dochodzi, dochodzi taki, taki, taki pierwiastek, że to ok, ja jestem sędzią i na przykład decyduję, że w sumie no, zbrodnia była jaka była, ale, ale były jakieś takie okoliczności usprawiedliwi, usprawiedliwiające to, co się stało i tak dalej, i tak dalej, więc jakby możesz zadecydować i na przykład w momencie, kiedy, kiedy podejmujesz takie decyzje, twój brat Minecraft wysyła ci list na przykład, że dzięki, że, że zdecydowałeś się na przykład oddać mi tutaj sprawę w moje ręce i dzięki temu na przykład e, zapobiegliśmy jakiejś takiej międzynarodowej aferze. A z drugiej strony możesz zrobić inaczej, że oddać przestępcę w ręce policji i wtedy Minecraft ci pisze, że no niestety ciężka trochę odkręcenia, no nie, mogłeś ze mną prowadzić. Wiesz, bardzo okay. fajnie zrobione, jest to atmosfera. Tej, tej, tej, tej, tej, tego wiktoriańskiego lodynu, tego, tego okresu, grafika, wiesz, sposób rozgrywki, czyli mnóstwo takich rzeczy, które też dodatkowo robisz, czyli masz na przykład swoje, swoje, swoje stanowisko takie badawcze, gdzie przeprowadzasz różne eksperymenty, no to jest świetnie zrobione, naprawdę fantastyczna gra i teraz jestem po, po czterech sprawach, albo pięciu, mhm. żeby sprawdzić dokładnie i nie dziwię się, że ta gra dostała wysokie noty, dlatego, że to jest to jest gra o Sherlock Holmesu, która mnie totalnie zaskoczyła. A jak z długością jest w ogóle krisza. tej gry? Ona jest bardzo długa. Bardzo długa w tym sensie, że... Ale ta długość jest wynika jest... z trudności tych zagadek, czy ta długość wynika z tego, że... Bo przyznam, że zaciekawiłeś mnie. To znaczy, wydaje mi się, że to może być ciekawa, ciekawa gra. Znaczy, na pewno że gdzieś tam do długości gry może się wiesz, dorzucić element, kiedy na przykład zaczniesz błądzić, kiedy, kiedy przeoczysz jakieś jaką, ślad, jakąś zagadkę i na przykład bardzo trudno jest ci ustalić, nie wiem, jakąś tam wersję wydarzeń. Wtedy dużo podróżujesz po tym Londynie. Mhm. Oczywiście w każdej sprawie masz tylko kilka miejsc aktywnych, tych, tych, tych punktów zainteresowania. Tak? No wiadomo, że jak masz sprawę w jednym miejscu, to, to nie masz od razu, wiesz, całego Londynu dostępnego, tylko masz, powiedzmy, miejsce tam, nie, powiedzmy, dom A, w którym dokonano morderstwa, swoje, swoje oczywiście mieszkanie, do którego możesz wracać, bo tam twoje Twoja pracownia też służy do tego, żebyś na przykład, nie wiem, przebrał się, no bo wiemy, że szeroko jesteś mistrzem maskowania. Potrafisz zmienić się nie do poznania, oczywiście. Ma, ma swoją tą pracownię, tak jak powiedziałem, ma tam swoje archiwum, gazet poukładanych rocznikami, to encyklopedii i tak dalej. No i oczywiście masz też Scotland które który możesz czas, czas odwiedzić, więc wiesz... I kiedy chciałbyś tak ciągle tych podtrzywać, to oczywiście sam ekran naładowania ci dużo dodaje do samej rozgrywki, ale uważam, że w tych spraw jest, nie wiem ile dokładnie jest spraw, ale to jest spokojnie gra na 10 i więcej godzin, może 15. To mhm. Wszystko zależy od tego, czy, czy udaje ci się bez problemu znaleźć zagadki, czy, czy na przykład yy, łamigłówki, które są w grze, bo jest też dużo takich zagadek logicznych, czy one sprawiają ci trudność, czy nie. Oczywiście jeśli... Masz, wiesz, walić głową w mur, to jest taki system, nie tyle nawet podpowiedzi, co możesz przeskoczyć daną zagadkę, że po prostu nie musisz tego robić. No, jeśli siedzisz nad tymi odczynnikami i próbujesz je mieszać w jakiejś kolejności i ci się nie udaje, no to oczywiście możesz, możesz to przeskoczyć. Ja jeszcze ani razu sobie nie korzystałem i, i nie chcę, wiesz, jakby, no trudno, wolę się pomęczyć, ale mieć tą satysfakcję, ale aczkol aczkolwiek ten, ten element jest. Więc gra jest pod wieloma bardzo rozbudowana i zawsze w kolejnej zagadce, czy powiedzmy jakiejś sprawie. Dochodzi jakiś dodatkowy element tego, co możesz y, robić. I w, w, w jednym, na przykład w jednej zagadce pojawia się możliwość wykorzystania, na przykład zamiany miejsc. Raz sterujesz Watsonem, raz Sherlockiem, mhm. jakiś w dźwignię. To są drobne elementy, bo to oczywiście jest mnóstwo innych rzeczy, które, które możesz robić już w, jakby jak na, na normalnych zasadach, ale to jest jakby taki twist dorzucony do, do rozgrywki. Na przykład masz swojego tego wiernego psa Tobiego, który jest leniwym psem. Za to jednak ma, no, myśliwski e, wech, więc kiedy trzeba stanąć na wysokości zadania, to potrafi właśnie, wtedy przejmujemy właśnie rolę tego psa. Trochę podobnie to wygląda jak, jak w GTA 5, tam, kiedy jesteś tym psem. Tylko oczywiście widzisz taką mgiełkę, która reprezentuje zapach, e, który którym podążasz i, i też jakby rozwiązujesz pewne sprawy. I muszę przyznać, że, e, to, co też jest bardzo interesujące, to niektóre sprawy są takie, że pokładasz wszystkie te elementy i wychodzi ci od razu odpowiedź, a są takie sprawy, że jeśli nigdy jeśli źle odczytasz motyw, to możesz tak poustać wszystko, że rzeczywiście znajdziesz tego mordercę. okazuje się, że to nie jest ta postać. I, i gra pozwoli Ci y, sprawdzić, jakby możesz sobie zabrać i sprawdzić, czy dobrze wskazałeś mordercę, ale możesz prawda, zostać z tym do końca gry nie wiedzieć, czy czy, czy jest nieomylny, czy nie? I dopiero się powinien przekonać. Więc rewelacyjna gra. Naprawdę polecam każdemu się z nią zapoznać. Ona zdaje się wyszła chyba na wszystkie możliwe platformy, więc tutaj nie ma problemu z dostępnością. Mm -hmm. yy, to co, Wilszu? Kącik planszowy. Tak, jeszcze Paskowy, zanim kącik planszowy. Też tak sobie myślę. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz o propos tego assassina, yy, właśnie bardzo istotną z mojego punktu widzenia, że w tym Black Flagu po raz mam takie wrażenie, że to jest po raz pierwszy w ogóle w assassinach. Ja wiem, że to było w jakiejś formie w yy, w Assassinie Trójce, ale po, mm -hmm. mam wrażenie, że na taką skalę jest chyba po raz pierwszy zrobione skradanie się, chowanie się w tych kl takich klombach, wiesz, roślinności i to powoduje, że te misje skradankowe zyskały zupełnie inny wymiar. Wreszcie rzeczywiście, mimo że ten bohater nie jest takim klasycznym assassinem, ja się czuję jak, jak, jak asasin, mm -hmm. tak? I, I rzeczywiście jest coś takiego, że te misje możesz przechodzić na kilka różnych sposobów, tak, możesz próbować walczyć, jest a toż, możesz jest... próbować się skradać. Znaczy ja się rozumiem, że skradanie być może w Black Flagu jeszcze lepiej rozwinięto, ale skradanie jaka było zawsze takim elementem E, Istotnie ale... coś. Nie, no, nie tak, zawsze mi się ale, podobało, ale... bo tam zawsze było nie... tak, że chowasz się gdzieś tłumie, no, dokładnie. Idziesz a tutaj, sumem, jest, a tutaj jest to zrobione. Kurtyzamy. No właśnie dlatego mówię, że tutaj jasne, że ono było w takiej postaci, to prawda, ale to było, ja miałem zawsze wrażenie, że to jest takie trochę na siłę. E, dlaczego niby ci mnisi, w których się, do których się dołączasz, nie, jakby nie wiem, są dla ciebie jakimś schronieniem? Natomiast czy, czy gdzieś na tym korytarzu? Znaczy to jest akurat fajne, że oczywiście się w tym tłumie mhm. możesz schować, ale ma... ja mówię tutaj o takich misjach, nie wiem, y, czy, czy to kojarzysz, tak, chowanie się w tych klombach, tak jakich wiesz, rosnących, jakieś podkradanie się do tych celów, mm -hmm. bez żadnego, w... właśnie w taki sposób, jakbyś rzeczywiście polował na zwierzynę, tak, jak, jak asas. I wydaje mi się, że to jest, to jest świetnie zrobione w tej grze i to mi się bardzo, bardzo podoba. Czyli kolejny taki argument za tym, żeby się ten grom zainteresować. Myślę, spraścił. że tak. teraz za, za, za 50, 50 zł. A podejrzewam, że z czasem będzie pewnie darmowa do, do ozyskania w ramach, na przykład, nie wiem, jakiegoś hmm. pakietu. Games is Dokładnie, albo tam PlayStation Plus. Pozwolisz, Juliusze, że wskaże cię do zain zainaugurowania. Zainaugurowania. Koncika planszówkowego. Wiem, że na pewno masz jakiegoś asa w rękawie. Tak, bo mówiłem o tym na początku. Wiesz, z, z zupełnym, przez zupełny przypadek, przez zupełny, no nie wiem jak to powiedzieć. W ogóle to jest gra, o której słyszałem już, już wcześniej, już jak zaczynałem w ogóle się interesować grami planszowymi, ale z różnych powodów wydawała mi się, no, mało interesująca. Jakkolwiek ona jest związana ze starożytnością yy, taką mitologiczną yy, i to mi się... Yy, a, a ja w ogóle lubię starożytność, mitologię i tak dalej. To są rzeczy, które mi się podobają. I podchodziłem do, jakby z, z różnych powodów. Też pewnie dlatego, że tak gra jest y, regularnie... Y, każdy mhm. nakład, jaki trafia w ogóle, to, to regularnie w tych polskich sklepach się wy, wyprzedaje i, i trzeba czekać na kolejne wznowienie. Tak trochę tak trochę jak z tą grą, of, y, grą o tron y, w wersji planszowej, która y, takiej dużej... Albo Alien y, Legendary. Y no tak, tylko że poczekaj na kolejne edycję, bo być może przy kolejnej edycji też będzie zalegało na półka. także yy, znaczy, y, nie wiem, tak, znaczy, na razie była jedna edycja, y, jeśli chodzi o Aliena, natomiast tutaj mówimy o grze, mm -hmm. która jest... Y, Ma być Predator. Tak. Okej. Okay. No i to, no i przez y, jakby z różnych powodów pomijałem tą grę, aż w końcu pomyślałem, a już tak jestem, wiesz, znam wszystkie te gry, już większość grałem, co zrobić, no, no, no, trzeba... Wszystko widziałem, Dokładnie. wszystko znam. Trzeba w tym momencie sięgnąć już, już po tą grę, no i zakupiłem ją z takim też ambitnym zamiarem, że może uda mi się z żoną w nią pograć, yy, mimo że, że tam są jakieś elementy walki i tak dalej. No i też nie wierzyłem, wydawało mi się, że to będzie taki, wiesz, no ale położyłem na stole, zagraliśmy i po prostu fenomenalna gra. Jest to... I tytuł, tytuł. tej gry to jest, bo... dokładnie, teraz właśnie należy to powiedzieć, tytuł tej gry to jest cykl... Verble? Cyklady. cyklady. Nie wiem, czy, kojadę, czy, kojadę, czy kojarzysz tą grę. <śled> Nie kojarzę cykladów? No, jak sama nazwa wskazuje, cyklady to takie greckie wyspy. A jak się pisze, cyklady? To jest wersja polska tytułu, Aha. natomiast oczywiście wersja angielska cyklady. Cyclades. Cyclades. Cyclades. To są greckie wyspy? Dokładnie, tak. I... No, Morzu Kojarzysz w Morzu Ageńskim. Kojarzysz w ogóle tą grę, czy dalej ci, to ci nic nie mówi? Nie, ale zawsze chciałem się właśnie nad Morze Egejskie wybrać. Okej. Okay, y no i gra cyklady są o co chodzi? W, w grze wcielamy. Znaczy, to jest tak zwana, to jest tak zwana hybryda. To znaczy to jest gra, która z jednej strony o, opiera się na takiej bardzo pro stosunkowo prostej, jak jak wszystkie eurogry tak zwane, czyli gry, które mają proste, łatwe zasady, nie mają wyjątków, wszystko jest w zasadzie eurotrash. E... Nie, ameritrash. Ale, ale, Ameri ale to jest euro Eurobusiness. Ale to jest euro, to jest euro. euro nie, nie, EuroTrash, nie ma takiego słowa w ogóle. Nie, tak się nie mówi. Ja wiem, nie, nie wiem, co chciałeś powiedzieć. E, przez to e, uważa, że... A, nieważne, dobra. W każdym, razie, w każdym razie to jest gra, która ma stosunkowo proste zasady. Nie wiem, tam chyba cztery strony zasad i tak naprawdę więcej przykładów niż, niż samych zasad. Yy. I mm. gra, która, której rozgrywka też nie jest jakoś specjalnie długa, bo to jest samo 60 do 90 minut, w zależności oczywiście od ilości graczy i, i różnych tam elementów. Yy i teraz tak, z jednej strony wcielamy się właśnie z jednej strony takie właśnie proste, jasne zasady, ale z drugiej strony walka, budowanie metropolii, tak trochę motywy cywilizacyjne, ale właśnie takie na zasadzie rozwijając to swoje, to swoją, to swoją może nie cywilizację, czy, czy raczej należy powiedzieć polis, czy, czy takie państwo-miasto, możemy budować jakiś uniwersytet, możemy budować, który nic nie daje, co ciekawe, możemy budować świątynię, która trochę obniża nam koszty składanych Ofiar. Możemy budować, możemy budować um, koszary, które dają nam bonus do walki w terenie, do obrony, czy właściwie nie koszary, tylko fortece tak naprawdę. I możemy budować porty, które dają nam bonus przy okazji atakowania, czy w ogóle walki na polach sąsiadujących z naszą wyspą. I teraz mamy dwie oczywiście rodzaje jednostek, czyli statki, czyli pewnie triery i i oczywiście tak. i oczywiście piechotę. Plansza jest skalowalna i, i ona się skaluje w zależności od ilości graczy, czyli ona może być, tych wysepek, tych, tych właśnie tych rozrzuconych, takich małych, może być więcej, może być mniej. No i gra generalnie polega na tym, że gracze licytują się w składaniu ofiar różnym bogom. Mhm. I teraz licytując się w składaniu ofiar, dostajesz dostęp do konkretnych rzeczy. Na przykład, składając, wygrywając licytację OARSA, dostajesz jedną jednostkę wojskową, którą możesz sobie gdzieś postawić na planszy. Możesz dokupywać sobie jednostki, oczywiście do pewnego limitu, jeżeli dopłacisz jakąś kwotę. Możesz wybudować sobie tą ową świątynię, o której, nie świątynię tylko koszary, fortece, o której mówiłem. Mm -hmm. No i możesz skorzystać z zakupu jakiegoś mitologicznego stwora. Jednego lub kilku tych, tych fortec, też możesz kilku wybudować. Jedyne ograniczenie polega na tym, że tak naprawdę możesz zrekrutować dodatkowych jednostek, maksymalnie trzy. Czyli jedną dostaniesz gratis i maksymalnie trzymasz dodatkowo. No, ale to są jakieś tam zasady. I to jest wszystko, jeśli chodzi o Aresa. Już nie będę opisywał poszczególnych, jakby innych bogów, bo, bo, oczywiście, bo oczywiście one też mają jakieś swoje zakie, Ale teraz, o co chodzi? Znaczy, na pierwszy rzut oka i, i to, co mnie w jakimś sensie pewnie odstraszało jakby od tej gry, no to ja myślałem, że okej, okay, no to będzie taka kolejna gra, jakaś taka powiedzmy może jakoś nie widziałem tej eurowości tej gry może na początku, mhm. wydawało mi się, bo też nie, nie przyznaję, nie czytałem w ogóle zasad, tylko bardziej myślałem, no kurczę, no biegam pionkami, robię no jakieś ja. oceniałem po, po, po okładce, czy jakichś filmikach, które widziałem i tak dalej. Natomiast w praktyce, oczywiście to jest gra y, właśnie o bardzo prostych zasadach, ale właśnie to jest gra kapitalna, ponieważ ona z jednej strony trafia do mojej żony, która jest ewidentnie y, y, amerytraszem się nie kala i, i oczywiście, jeśli nawet udaje... No udaję, proszę, u... i to sprawy. Y, nie, nie Chińczyk. Chińczyk to nie jest, to nie jest gra, no Natomiast jeśli, jeśli, ona. W swojej definicji. Jeśli nie ona, biorę. jeśli ona rzeczywiście sięga po tego typu tytuły, no to, to gdzieś tam za moimi namowami. Natomiast w tych wszystkich grach, właśnie euro. Czyli gdzie są. Gdzie, taką gdzie, jest, gdzie są, gdzie gdzie jest, czekaj, w tych wszystkich pojawia. grach euro, gdzie jest jakieś liczenie, planowanie długofalowe i to można rzeczywiście gdzieś tam sobie kalkulować i optymalizować te swoje ruchy, no to jest mistrzynią i, no i, no i tak idealnie trafia w jej gust. Ale z drugiej strony, ja, jako człowiek, który jednak właśnie ta wojna, te walki, wiesz, to wszystko, to mnie zawsze pasjonowało i to, to mi się zawsze podobało w tych grach i tego bardzo często szukam, to no też ten mój apetyt zostaje spełniony w cyklatach, ponieważ nie czuję się tak do końca, że to Aha. jest rzeczywiście taka gra optymalizacyjna. Znaczy można, można spokojnie grać w nią na zasadzie e, jakby takiego... E, e, skupienia się właśnie na, na zajmowaniu kolejnych wysp, jakiejś ekspansji militarnej albo próby ograniczenia się do obrony tylko swojego terytorium i, i wiesz, i budowaniu, y, budowaniu tych metropolii. Ciekawe jak wybudujesz, bo, bo celem gry jest oczywiście zbudowanie dwóch metropolii. Te metropolie mhm. powstają, że jeśli w którymkolwiek momencie gry masz cztery różne y, budynki na planszy, no to możesz je zdjąć i w tym momencie postawić w dowolnym miejscu znaczy w dowolnym, ale określonym, ona musi być na twoje, na którejś z twoich wysp, możesz postawić sobie metropolię. I teraz, Ale to nie, to nie znaczy, że wygrałeś, bo musisz wybudować po pierwsze dwie metropolie, a po drugie, jak wybudujesz jedną, to twój przeciwnik może ci ją odbić, może ci zająć twoją wyspę. Więc tu jest dużo takiego, no właśnie, tak jak wiesz, no tak... tak kombinowania, kombinowania zagrywki tak zagrywki dyplomatycznej. Znaczy, tam, jest, tam nie ma jakiejś dyplomacji. Nie no, jak mogą się, być gracze, z, gracze, mogą się spróbować. Do, nie no, myślę, że jak jest kilka osób, to gracze mogą się dogadywać, wiesz, jak najbardziej. Tak, ta gra mm -hmm. oczywiście... Ona działa już na dwie osoby, co jest właśnie fascynujące, ale i ta licytacja też działa na dwie osoby, bo tam trochę ona jest inaczej rozłożona i, i, i jest też mhm. świetna. Natomiast oczywiście ta gra rozwija skrzydła przy większej liczbie graczy, kiedy rzeczywiście nagle możesz dostać nóż w plecy w najmniej spodziewanym momencie. Mhm. Mówiąc krótko i podsumowując, dla mnie jest to gra właśnie idealna w tym sensie, że z jednej strony yy, bo mnie na dłuższą metę te gry euro tak. z różnymi wyjątkami nudzą, to znaczy tak. wiesz, one są ciekawe, one są fajne, tylko ta ile możesz siedzieć i optymalizować ruchy i się zastanawiać nad tymi ruchami, to na dłuższą metę ja wolę jednak gry, które nawet mają prostsze zasady, albo ale, albo, ma jakąś, jak, ale szoko, mają jakąś fabułę, jakąś, fabułę tak? jakąś taką wiesz, ten temat jest mocno związany tutaj to wszystko jest, to znaczy jest temat jest fabuła, zresztą tą grę zaprojektował człowiek, który tak sobie uświadomiliśmy że to jest, jego gry szczególne miejsce zajmują w mojej kolekcji czy tak powiem, bo to między innymi tam jest dwóch autorów, jednym jest, o ile się nie mylę, Antuan Bauza. I to jest człowiek, który stworzył Mr. Mis Jacka, nie wiem, czy kojarzysz. nie. Ale czekaj, nie, Antoine Bauza nie stworzył. czekaj, ja chyba pomie pomieszałem, yy, chyba pomieszałem. Nie, bo musimy powoli kończyć, jeszcze ja chciałem też o jakiś planszów powiedzieć. A no właśnie, bo ty, też chyba, bo ty chyba też coś grałeś. Czekaj, tylko, ja chcę, ja, ja tylko podsumuj, tak. ja chcę, Nie, Bruno Catala, przepraszam, Bruno Catala, i Bruno Catala stworzył Mister Czeka i między innymi stworzył, stworzył jest współautorem właśnie cykla, przepraszam, Antoine Bauza to jest oczywiście zupełnie inne tak. gry i tu się odszczekuje, żeby ktoś na mnie nie podskoczył. Ale czekaj, a druga gra, którą jeszcze chciałem powiedzieć, wiem, że już musimy kończyć, ale to nie z mojego powodu, tylko pewnie swojego. A drugą grą, o której chciałem jeszcze powiedzieć, zanim oddam tobie. No już ja bym powiedział jakieś grze, a później ty. Co na to? Dobrze. Dobrze, to kolejny raz podnosimy tutaj napięcie, bo wszyscy oczywiście czekają na jaką kolejną grę Plaszała możesz polecić. Ja tylko wspomnę, że w końcu jednak ugiąłem się pod. No ugiąłem się właściwie, no nie ugiąłem się, po prostu spełniłem takie założenie, że jednak zakupię Legendary Encounters Alien Deck Building Game. I czy Alien, czy Deck Building Game. Tak? W każdym razie to jest gra, właśnie tak to ładnie powiedziałeś, budowanie tali. No tak. I ja oczywiście jestem wielkim fanem obcego i wszystkich filmów, i Predatora, i oczywiście cała, cała ta atmosfera, cała ta otoczka, to, była pierwsza, to był taki pierwszy element, który przyciągnął moją uwagę. I później zaczynałem się zagłębiać, oglądać jakieś filmiki, oglądać zdjęcia z samej rozgrytki i też nie wiedziałem, jak to ugryźć. No, nie wiedziałem, czy to mi się spodoba. Ale i dodatkowo też jednak gra okazała się być jakimś sukcesem, bo jest bardzo ciężko dostać. W, niektóre, w Ameryce oczywiście tam wszystko jest łatwiej, wszystko jest dostępne, ale w Europie to czy, czy jakiś sklep to jakieś nie, nie, niesamowicie horrendalne ceny lub na zamówienie trzeba czekać miesiąc i, i może i dłużej. Więc postanowiłem w końcu jednak zamówić z amerykańskiego Amazonu, gra przyszła w ciągu tygodnia. I muszę przyznać, że te moje pierwsze obawy, jeśli chodzi o, o grafikę, że tam, że na przykład zdjęcia na kartach są rysowe, że, że rysunki na kartach, a nie zdjęcia, że, że to jest karcianka, a nie, nie jakieś gra planszowe i tak dalej, to oczywiście to, to, to od razu rozwiały te wszystkie moje wątpliwości, wiesz, pierwsze momenty z grom. Kiedy poznałem zasady i kiedy zrozumiałem, na czym ta zabawa polega, i ja rozumiem, że to już ugrałeś w Legendary Encounters, co chyba tym Marvel... Nie, nie no, Legendary to, to się, Marvel. to się inaczej nazywało. Tak, Legendary Marvel... E, take game game e, Natomiast tam są dość duże zmiany z tego, co się orientuje. Znaczy, może, nie tyle, może nie tyle zmiany, tak. ale właśnie te rozbudowane elementy związane z m, dodatkowymi jakimiś rzeczami, tak. które się dzieją w trakcie tej samej rozgrywki. Oczywiście, bo przede wszystkim, e, o ile się domyślam, Legendary Marvel The League Games to była gra właściwie taka, taki Doom Trooper, no wychodzili przeciwnicy, te swoje bałatry, dochodziło do walki, nie, nie, to była gra my? taka jak klasyczny deck builder, czyli e, miałeś zawsze pulę postaci, które mogłeś, no tak, e, jednak, mogłeś chodzi o to, że. E, wychodzili owszem przeciwnicy, których e, jakby rozwalałeś i, i, i których w zasadzie kupowałeś, bo ta mechanika deckbuildingu no tak, polega no na tym, tak że tak. kupujesz. karty. Teraz budujesz karty, przetasowujesz talię, dokładasz nowe talie i, i, i e, aż z kubki tam kilku kart tworzy się duża talia, tak. którą oczywiście... No, no tak ją budujesz podczas tej rozgrywki, żeby oczywiście stawiać czoło tym przeciwnikom, które, którzy jakby rzuca na Ciebie ten system. Tylko właśnie zastanawiałem się, gdzie tam jest jakiś dodatkowy element. Nie, Zastanawiałem się o tym dodatkowym elementem dopiero później, kiedy Ty mówiłeś, że jednak to jest mało interesująca rozgrywka, bo to jakby to budowanie talii jest mało ciekawe, ja w końcu zagrałem, fajnie, no i teraz mam już kilka, kilka rozgrywek. To znaczy, dwóch, e, to czekaj, jeszcze chciałbym być, żebyśmy już nie byli posądzeni jednak o jakieś tam stronniczość mm -hmm. czy, czy tego typu rzeczy, no to jednak to nie jest tak do końca jak mówisz, dlatego że oprócz tego tym elementem, który różnicuje całą rozgrywkę przy okazji Legendary jest z jednej strony różni, szwarc, różne szwarc charaktery, które się pojawią w grze tak. i oczywiście ten główny charakter, który się pojawia, który ma zawsze jakieś w podstawce, jest, jest kilku i do tego są tak zwane karty Skim Twist, nie twist, tylko Skim i to jest jakby, mm -hmm. jest osiem w podstawce takich kart i one jakby mówią o tym tak naprawdę Decydują, na przykład, nie wiem, jest scenariusz, w którym okazuje się, że jest jakiś niesamowity wirus, który po kolei opanowuje jakieś postacie. I one stanowią pewnego rodzaju taki też znowu randomowy, czy losowy dla, dla każdej partii. Który może odwrócić trochę rozgrywkę. Tak? Może nie odwrócić rozgrywkę, ale taki odmierzacz tego, po pierwsze, jakie będą cele faktycznie, co faktycznie należy zrobić, a po drugie, kiedy ewentualnie ta rozgrywka się skończy. Mm -hmm. I to jest w zasadzie jedyny element taki fabularny, który się tak. pojawia. On jest, że tak powiem, determinowany przez jedną kartę. tak naprawdę, mm -hmm. którą, Jedną z ośmiu. No więc... którą się wybierze. Więc tutaj postanowiono w zupełnie w Legendary Encounters z tą mechaniką iść o krok dalej, jeśli chodzi właśnie o to, o budowanie tej historii. Za punkt takie odniesienia przyjęto, że robimy grę, w której możesz rozegrać cztery filmy z obcymi. I to zostało zorganizowane na tej zasadzie, że masz kartę lokacji, ja nie wiem, czy to jest Legendary Alien. Ma Legendary Marvel było. Nie. Dlatego może nie będę bardziej. Znaczy nie było kart, nie było kart lokacji, tylko... tylko ale już nie, nie, nie skupmy się na tych... Na pewno tak, jest to dokładnie. bardziej rozbudowana gra, jeśli chodzi Więc o... Więc masz lokację, która, no? która yy, przede wszystkim Uncastle. mówi ci, kiedy dochodzi na przykład do jakiegoś wydarzenia y, typu, typu niebezpieczeństwo, to karta lokacji określa ci, co dokładnie się dzieje w grze. Jakby to jest ten... Czyli zależnie gdzie grasz, czy na przykład na, na, na Nostromo, czy na na, na, na, na, tam, na tej kolonii, Hardly's Hope, czy na... Czy na w innym miejscu to różne wydarzenia, jakby różne zagrożenia się dzieją. To jest tylko z samej karty lokacji. Oczywiście każdy, każdy scenariusz, każdy film jest mocno związany z tymi kartami, które zagrywasz. Więc jakby w samym pudełku masz wspaniałą matę, która ci ułatwia prawda, rozkładanie kart, ale przede wszystkim masz 600 kart i one są podzielone na, na filmy, na postacie i na znaczy, Wydarzy... no, tam jest jeszcze mnóstwo innych takich kart, nie ale przede wszystkim masz podzielone to na filmy, na scenariusze, według tego, w którym one były i masz też dek, tak zwany Hive, on się nazywa, gdzie masz karty związane z zadaniami, które masz wykonać, które są związane z danym scenariuszem. Czyli powiedzmy, że odgrywasz scenariusz z pierwszego filmu, to masz trzy karty zadań, które ci mówią dokładnie, jakie karty w tym deku który jakby z którego karty wychodzą, no co ma się zdarzyć. Nie? I, to, I to jest bardzo, bardzo taki ciekawy element, szczególnie jak ktoś dobrze zna filmy, to automatycznie wiesz, a to zadanie jest związane z tym, z tym fragmentem filmu, więc to jakby to jest te, taki, taki fantastyczny element, który bardzo rozbudowuje e, e, tę część fabularną jakby w, wkręcenie się w całą fabułę. Poza tym, e, tak jak to w, w Deck Builderze wygląda, na, masz podstawowe karty, za które kupujesz postacie, inne karty, Kupując te karty, budujesz ten deck, właśnie tą talię, yy, tą, tą podreżą. I cały ten element wyjścia budowania talii, on jest taki dosyć uproszczony pod tym względem, bo, yy, bo, bo tam podejmujesz pewne oczywiście decyzje jaką kartę kupisz, co zrobisz i tak dalej, ale ten element dodatkowy, związany na przykład z, z dodatkimi funkcjami karty, z tym jak, jak karty, w jakiej kolejności zagrywasz, co na powodują i ten element interakcji z innymi graczami. Że bardzo, bardzo często mm, korzystasz z takiej, z takiej funkcji jak ko coordinate nie? koordynacja, że zagrywasz y, kartę w, w turze swojego, y, w, nie wiem, kompana, tak? I on może tą kartę wykorzystać, co mu dodaj i co w pewnym momencie potrafi naprawdę odwrócić sytuację, y, czegoś, co, co na przykład jak grasz samemu nie możesz robić, więc na przykład, wykaz samemu wygląda zupełnie inaczej, jest nieinteresująca. interesująca. I w momencie, kiedy rozgrywasz te scenariusze, możesz jeszcze dorzucić taki dodatkowy twist. coś takiego, że jeśli grasz więcej niż na przykład kilka osób, już trzy wystarczą, możesz na przykład wprowadzić taki element e, agendy i losujesz z, z, z stali dobrych i złych agent e, karty i jedna osoba może, ale nie musi, to już nie wy, wypada, być, na przykład, nie wiem, no, tak się to tłumaczy, pracownikiem Mylandy Tani. I tobie zależy na tym, żeby doprowadzić do tego, żeby e, gracze nie wygrali. Więc jest taki element troszeczkę jak w Battlestar Galactica, że masz takiego e, Cylona, który się nie ujawnia i dopiero w pewnym momencie coś może spowodować, że on jednak musi wyjść z tego ukrycia, wiesz, pokazać swoją prawdziwą twarz, więc jest taki dodatkowy element e, z tym związany. Jest e, m, oczywiście, jak to w obcym, możliwość zarażenia się, znaczy zarażenia się, być e, spotkania Facehagera i, i być zainfekowanym i możesz e, prawda, no, stać się obcym. Więc w momencie, kiedy giniesz, no nie, i, a, miałe, a giniesz ze względu na to, że e, e, wychodzi z ciebie obcy, jakby masz możliwość grania jako obcy i wtedy dochodzą nowe karty zupełnie zmienia się ryzyko. Więc jest bardzo dużo takich elementów, które wprowadzają e, coś więcej niż tylko budowanie talii do tego, co się dzieje. Bardzo mi się podoba same, to, to takie, wiesz, ten motyw takich niepewności, bo e, karty, które są zawsze, w, w, danej, w danej talii ze na scenariusz, który grasz, one są wymieszane dodatkowo z pewnymi kartami, wiesz, karty dronów, co się nazywa, to, ale to może być wszystko, to może być facehugger, to może być kogoś opcy to może być jakieś wydarzenie, e, no, cokolwiek, takiego, co wprowadza ten element tego, tego twistu, tak, i kiedy karty wychodzą, nie wiesz, czy to są obcy, czy nie, bo one są wszystkie zakryte i dopiero, wiesz, skanujesz pomieszczenia, tak, tak rzeczywiście na filmie, masz, wiesz, swój taki bip-bip i bip-bip, i nagle, wiesz, wyskakuje jakiś obs, atakuje cię na niej. No, naprawdę świetna, świetna rozbudowana e, gra, mimo że osada się na bardzo prostej e, na prostym budowaniu tali na tym takim prostym deck de buildingu. Ale w momencie, kiedy w, ja grałem w trzy osoby i, w, i graliśmy scenariusz ze scenariuszem, tak żeby, jak najwięcej jakby filmów w cudzysłowie zaliczyć, no to ta gra miała tak niesamowity feeling, że w momencie, jak po tym żeśmy odłożyli prawda, Aliena i zagraliśmy, nie wiem, czy grałeś w Thunderstone, taką karciankę. Gra, gra, tak. To, to wiesz, ona w ogóle, jak graliśmy taką wersję bez, bez chyba fabu, fabularnego twistu, nie? Chodziło o to, żeby tam po prostu tylko pokonywać te... Ja, ale to te, chyba te, nie te, w tym, w Thunderstone nie ma żadnego fabularnego twistu. No właśnie, ale chodzi mi o to, że tam jest mechanika, tak jak to kiedyś ładnie powiedziałeś, że jest mechanika, ale zapomniano o grze. Znaczy akurat, ja Thunderstone, wiem, jakieś... akurat Thunderstone jest, wiesz co, znaczy tak, znaczy ja się zgadzam w ogóle z tymi zarzutami odnośnie Thunderstona, natomiast to jest też tak, że taką grą, która w ogóle stworzyła tą mechanikę, to jest, to jest, Dominion. I to jest Dominion i to jest taka tak, klasyczna to... gra. O niej się tak właśnie nie, brzydko mówi, że to jest gra, które, tak, w której zapomniano po prostu, jest mecha, świetna mechanika, a czy świetna, no właśnie, czy świetna to jest osobna sprawa. No, mnie na przykład ta, ta mechanika straszliwie nuży, chociaż regularnie jak się pokazuje jakiś kolejny deck builder, to ja mam nadzieję, że, że wiesz, że dam mu szansę i w ogóle to będzie inaczej mm -hmm. i wydaje mi się, że Legendary w ogóle jest jest chyba najprzyjemniejszym był z tych z tych wszystkich deckbuilderów. E, zu... to jest zupełnie zupełnie inną grą. Natomiast na pewno jest bardziej klimatyczny mm -hmm. niż, niż zwłaszcza że tam te karty levelujesz i jakby rozwijając tak, nie, no to ja rozumiem. Nie, Okay, no a w jaką wersję grałeś? Tam nie, Persona? Advance, nie czy, czy advance, normalny? advance. A, no to okej. Okay. I, I, i, ładna... Powiem tak, że, że ona nie była zła. To, tylko to jest już druga wersja. Tam, jest taki, moment, tam jest taki moment rywalizacji z innymi graczami, że oczywiście tam tylko ta interakcja z nimi jest doprowadzona do absolutnego minimum. Czasami możesz sobie tam karty podbierać, czasami możesz wrzucać do, deka, do deku przeciwnika potwory, które zabijasz i tak dalej, bo tam jest taki ten, ten element. Ale generalnie ten jest to nie miało czegoś takiego, co mnie przyciągało do tego. Jakby nie, nie miałem takiego sensu, nie jakby głównego celu. Wiedziałem, że muszę zabić tego jednego, wiesz, złego i tak dalej ale to jakby nie... nie no tak, żeby sprawiało... takie monotonne pojawiały monotonne, się... Monotonne, tak, wiesz, dobierasz te karty, że kupujesz, te je się pojawią, tak, wyjdą z, prędzej czy później z, jakby z, tak. tej, z tych podziemi, tak, czy z tych loków, że trzeba schodzić coraz głębiej, żeby je zabijać i tak dalej, i tak dalej. Takie Diablo trochę, ale w takiej uproszczonej wersji. Tak. Ale... A, w, a, w, a w Legendary Encounters, kiedy te karty wychodzą, prawda, masz ten taki tam są różne pomieszczenia i one sobie po prostu tak idą, aż w końcu się pojawią tak i, i, i wiesz, i musisz je odkryć, bo możesz je odkryć wcześniej i wtedy masz czas, żeby zareagować, zdecydować, czy jeśli na przykład pojawia się obcy, to on nie nie cię, dopó dopóki on nie przejdzie do tak zwanego combat zone, nie, bo, bo całe, cała plansza jest podzielona mniej więcej na, na, na, na, na kilka części, tam są oczywiście miejsca, gdzie układasz talię, ale jakby takie główne e, trzy miejsca, to jest ten combat zone, gdzie, gdzie pojawiają się, kiedy karty schodzą jakby, prawda, z tych, tych, tych pomieszczeń e, gdzie ci, powiedzmy, czy obcy czy różne wydarzenia, kiedy one sobie tam idą, no nie? Dopóki one są do jakby w tej górnej części tych różnych pomieszczenia, czy tam warlocku, czy w, w szybach wentylacyjnych, czy coś takiego, to, to one nie stanowią jeszcze dla ciebie zagrożenia, ale kiedy one wchodzą do, do Combat Zone, to wiesz, to niebezpieczeństwo jest e, niemal natychmiastowe i znaczy jest natychmiastowe i, i musisz reagować, musisz decydować. Masz jeszcze oczywiście e, e, tak zwaną kwaterę główną, HQ, gdzie te karty, które możesz dokupywać do swojego deku, no nie wychodzą, ale jakby ten, ten, to, co się dzieje tam, to jesteś w stanie sobie to wyobrazić, jakby zwizualizować, że rzeczywiście jest taka sytuacja. Słyszysz, że coś tam się dzieje, w jakichś pomieszczeniach coś jest, prawda? Ale no, nie masz pojęcia, co się tam dzieje. I za każdym razem, jak zaczynasz turę, to, to yy, czy, czy ty, czy, czy, czy ktoś, kto to tobą gra, wiesz, te karty wychodzą i bez współpracy bez takiego, wiesz, tej interakcji, bez dogadywania się, co zrobimy, żeby ich pokonać, nie, tych obcych, czy na przykład wykonać dane zadanie, to nie jesteś w stanie e, tak naprawdę wygrać te rozgrywki, bo ja grałem, pierwsze moje gry wyglądały tak, że, wiesz, pierwsze zadanie banalne, drugie zadanie banalne, a trzecie zadanie, w którym, wiesz, nagle wychodzą tacy potężni, obcy. Ja się nie przygotowałem wcześniej, moje, moje karty jednak są za słabe, co chodzi, że w momencie, wiesz, pojawia się trzech Trzech obcych, nie, to, to już właściwie w kolejnej dwu, turze dwóch, to już jest po tobie, nie? I to jest fantastyczne, że to wymaga od ciebie, żebyś yy, po pierwsze grał tak, że, żebyś pamiętał, że nie jesteś sam, więc współpracował, wiesz, nie grasz dla siebie. Jakby nie ma czegoś takiego, że ja zbieram punkty, jak na przykład to jest w Thunderstone, nie, że, że wygrywa ten, który ma najwięcej tych punktów chwały, bo no, jeśli nie mówię, się tak mi więc... Ja już nie pamiętam. Tutaj, tutaj, wygrana polega na tym, że wykonujemy zadania, a jeszcze jak prowadzi do tego taki element fabularny od siebie, tak? Czyli na przykład, nie wiem, konsekwentnie grasz tymi postaciami, którymi wiesz, zacząłeś, tak? Scenariusz. Wyobrażasz sobie, że, że bierzesz udział w tym, co się działo na, na, w, w filmie, bo to jest, to jest coś tak wspaniałego, że ja nie wiem, czy... Bo ja grałem w inną karciankę, nie wiem, czy, czy... Wspomniałem kiedyś o niej, jeśli się zdziwiłeś, Alien vs Predator. Mhm, mm nie. Yeah. I to była karcianka, w której mogłeś grać malisami, obcymi albo, albo Predatorem. I ona zawsze, każdym razem, no miała... No i tam później w dodatku, prawda, doszły, doszli ci, ci tacy piraci, nie? Z, z czwartej części, można powiedzieć. Ale to była gra, która miała bardzo słabą mechanikę generalnie jak grałeś Predatorem, to oczywiście miałeś jedną postać, ale ją rozbudowywałeś. Jak grałeś obcymi, to miałeś jakąś taką hordę z, z, z, jakichś, jakichś obcych i ten znaczków, więc trudno byłoby się połapać, co się dzieje. No jak miałeś y, y, Marines, to miałeś jakąś drużynę, która y, no, albo była miękka, bo była miękka, bo była słaba, więc była na strzała, ale to, to, to jak miała granatniki, to ona po prostu rozsadzała wiesz, tą sytuację, jakby brakowało tam jakiegoś takiego klimatu, jakiejś takiej fajnej e, mechaniki e, w tym wszystkim. K karty owszem były piękne z, z zdjęciami z filmu i tak dalej, ale tam brakowało czegoś, czegoś więcej. I Legendary Encounters oferuje ci naprawdę takie filmowe doświadczenie, że grasz w deck building, nie musisz, na, na, na, naprawdę zasady nie są skomplikowane. I jak ja już później sobie przeczytałem o tych takich dodatkowych zasadach, które wprowadzają na przykład właśnie ten element walki z innym graczem, czyli czy element Y, piątego gracza który, y, obcego, to, to jest coś, co, co naprawdę nie komplikuje rozgrywki, nie sprawia, że zaczęłaś się, może teraz o czym ja powinienem pamiętać, nie, nie, nie. Tu jest wszystko jest naprawdę bardzo systematyczne, bardzo proste. Są y, cztery fazy w turze, y, nie pomylisz się nigdzie. Naprawdę y, rewelacja. Polecam. Tylko, tylko problem jest z dostępnością. I z tego, co co wiem, to właśnie no, jak sobie nie sprowadzisz jakiegoś takiego sklepu z zagranicy, to tego łatwo nie, nie, nie znajdziesz, nie kupisz. A ja myślę, że wiesz, to jest taka gra, że ze względu na, ten, na tą popularność i na to, że ono rzeczywiście się tak sprzedała, muszą zrobić do dróg, Wydaje mi się, tak. że to, to raczej jest pewne, że będzie do dróg. To... Słyszałem właśnie bardzo pozytywne dla mnie plotki, że wychodzi Predator. E, a dodatek, jeszcze ten. A może nawet Predator osobna gra. Ten Alien tak versus Predator, ta gra, o której mówisz, to rozumiem, że to była CCG. CCG, tak. Ja w pewnym momencie wykupiłem chyba cały komplet boosterów w dodatku, więc miałem wszystkie te najrzadsze karty. Miałem tu Ripley 8, miałem Christiego i tak dalej, wiesz, Jonera. Wiesz, wszystkie te takie postacie właśnie z tych, tych, tych piratów, tych rogów. To ja mam do tej pory gdzieś te karty, więc one, one nie zginęły. Tylko, że to jest jak na przykład to, co mi się bardzo podoba w Legendary Enco, to no oczywiście gra ma tryb dla pojedynczego gracza. I, i, I on nie jest jakiś taki y, zepsuty, wiesz, chodzi o to, że y, no, nie da się oczywiście, no najlepsza. To tej pory, nie możesz grać, dwie osoby. Nie, nie możesz, nie, no oczywiście no, nie, nie ma też tego, tego elementu szpiega, nie, czy tam UN-Litani, y, y, pracownika, litani, y, który pod przygrywką przyjaciela, no nie, to tak naprawdę y, y, tutaj próbuje doprowadzić do, do, do, do, do, do porażki. Nie, no jest y, fantastyczna gra, bardzo mi się podoba jedno czy dwa zdjęcia wrzuciłem, aby ktoś chciał zobaczyć, jak to wygląda, ale, ale nawet filmy na YouTube, jeśli ktoś chciałby sobie zobaczyć jakieś rozgrywki, bo widziałem parę, nie oddaję tego klimatu, nie oddaję klimatu. Jest naprawdę świetnie grać przy, przy takim przytłumionym świetle, oczywiście nie takim, że nic nie widać. Muzyka z obcego, dobra, zgana ekipa, która, która, która lubi takie gry z, z, z klimatem i Naprawdę e, gra się świetnie, gra się świetnie. No. I, e, też niedawno jeszcze grałem Bellage Horror, a z tą samą on też jest, też jest świetnie, nic się nie zestraszał. <śmiech> Chociaż wchodzą dodatki i, i jak sobie pomyślałem, że właśnie wyszedł taki dodatek e, Mountains of Madness chyba? Tak. Znaczy I Forsaken już, już... Lore. Forsaken Lore był pierwszym dodatkiem, który wyszedł. Tak, zagubiona wiedza chyba, tak. Tylko, że właśnie dodatek jest strasznie drogi. 100 zł za, za, za tylko Dobra, kilka no. kart. Znaczy, to znaczy ten Motein of Mandes to jest, to jest raczej duży dodatek, więc, więc on, on... To już... jest duży dodatek, bo dodatek, dodatek, dodatkowa, dodatkowa dodatkowa dodatkowa dodatkowa dodatkowa dodatkowa do dodatkowa plansza dochodzi. Do znaczy taka planszetka tak, w, więc, w zasadzie powiedzieć. Ja czekam, aż Galacta wyda polską wersję, bo y, naprawdę y, podobają mi się ich wydanie, polskie. Bardzo dobrze zrobione, myślę. Znaczy, bo to, są, już, te, to ostat... te są... Te gry są drukowane oczywiście w międzynarodowym jakimś druku, także wiesz, także coś nie ma co dziwić. Tak, tak, że w sensie, a, a przyznam, że, że jest klimat jakiś, ja bardzo lubię właśnie polskie, polskie, gry, znaczy nie polskie gry, tylko jednak polskie wersje językowe. Ja też, e, ja też generalnie staram Lepiej mi się czyta, się. że one są dobrze tłumaczone i, i, i tam nie ma czegoś takiego, jak na przykład, nie wiem, ktoś Google Translatorem tłumaczy, że, że one są wydane z pieczowitością, to, to nie jest zrobione coś na odpieprz, tylko rzeczywiście mamy do czynienia z, z, z dobrze przygotowanym produktem, jeśli tak można powiedzieć. Ale a propos reedycji dobrze przygotowanych produktów, drogi Juliuszu, Pozwolisz, że zakończę temat Legendary Encounters, Chyba nikt nie ma wątpliwości, tak, że yy, bardzo gęsto yy, polecam. Ale ja bym chciał jeszcze też powiedzieć a propos tych gier właśnie, tych tych karcianych, to ja niestety yy -y. muszę powiedzieć, że dla mnie mechanika deckbuildingu jest niezwykle nudna i, i, i, i taka... Dlatego musisz e poznać Legendary Encounters. Jasne, Contours. chętnie zagram i tak dalej. Na dłuższą metę wydaje mi się, że to będzie jednak zawód. Natomiast e mówię o swoich oczywiście jakichś tych, chociaż Karp oczywiście zawód. <tosławod> <Oczywiscy> chciałbym <tosławod> oczywiście chciałbym <tosławod> się rozczarować pozytywnie żeby się okazało, że to jest wielka gra. się rozczarujesz. So like z tych gier z tych gier karcianek to mi się najbardziej podoba jednak Władca Pierścieni i, i pozostaje przy tym niezmienny, znaczy Władca Pierścieni gra, ży, gra karciana, żywa LCG, żywa gra karciana, w której rzeczywiście trzeba dokupić całą tonę dodatków i tak dalej, ale to budowanie talii, czyli tak zwana metagra, odbywa się poza normalną grą, czyli każdy scenariusz jest jakby indywidualnym wyzwaniem i trzeba zawsze zbudować talię do konkretnego scenariusza i może dlatego ta gra się Tobie nie spodobała, moim zdaniem jest świetna, ma świetną mechanikę, o wiele ciekawszą Niż, niż, niż to, co jest w tych deckbuilderach mm -hmm. i, i jest takim fajnym miksem właśnie losowości Ale to, i takich rzeczy. Mnie ten klimat jednak nie... To jest może też kwestia tego, że ja bardziej może lubię nie science lubisz Władcy niż fantasy. No tak, no może to, jest to. No to, I, to i, jest to. I to też na pewno miało... Na pewno bo gdyby się wpływ. okazało, że w tej samej mechanicy zrobiliby Predatora albo Obcego, albo coś w tym stylu, to pewnie okazałoby się, że wielbię pod niebiosa Władcę Pierścieni żywą grę karcianą, a, a tak e, jakoś nie, te niziołki stołki nie, nie przekonują. No, okej, okay, no, moim zdaniem, moim zdaniem gra jest świetna, ale okej, okay, to już zostawiam, nie będę ci, że tak powiem, bruździł. Natomiast tak, ja rzeczywiście na fali reedycji różnych, znaczy takich, właśnie, może nie wiem, może to wina, remake, może, może to wina tego Black Flaga, słuchaj, jest Aha. tak naprawdę, sięgnąłem po grę, trzymam właśnie tu instrukcję nawet przed sobą, specjalnie, sięgnąłem po grę, która najpierw wyszła w takim dużym, podłużnym pudełku, potem wyszła w takim trochę mniejszym kwadratowym i teraz już wyszła znowu w takim mniejszym kwadratowym, jest to pierwsza edycja, w której. Jeszcze mniejszy? Nie, no, takim samym jak to kwadratowe. Nie wiem, kto... ty masz pewnie w tym podłużnym. E... Ja jestem w pierwsza edycja. Dokładnie. Ja miałem tą pierwszą edycję, sprzedałem. Potem miałem drugą edycję, która, która wyszła, która była już w tym mniejszym, Spra kwadratowym. Też ją sprzedałem w jakimś czasie, a teraz zakupiłem w końcu i stwierdziłem, że tym razem już zajmie, tak, zajmie podczesne miejsce, bo jest rzeczywiście pięknie wydana ta, ta nowa edycja. I teraz zwerble, e... bo musimy zdradzić tytuł. Tak, oczywiście. to jest pierwsza edycja, w której ten tytuł e dotychczas on był w ogóle nie nietłumaczony na język polski. Było napisane tak, Robinson Crusoe, czyli pierwsza część, i było Adventure on the Cursed Island. I tak to wyglądało w pierwszej edycji, mimo że gra była całkowicie po polsku. I tak to wyglądało w drugiej edycji, mimo że gra wygląda była całkowicie po polsku. A teraz w trzeciej edycji jest przygoda na przeklętej wyspie. Edycja gra roku. Tak to się nazywa. Różnice w stosunku do tych poprzednich edycji, to tylko powiem, są takie minimalne. Po pierwsze, te karty, wiesz, postaci nie są już na takiej trochę twardszym papierze, czy, czy takim... Yy, nie wiem, jak to powiedzieć, ale wiesz, wiesz o co mi chodzi. Tak, na bibułce są teraz. Tak. Nie, teraz są na takich duży, na takich twardych planszetkach, tak jak żetony zrobione. Aha. Są twarde, po prostu. Fajne, Rozumiem. super zrobione. No i druga rzecz, oczywiście takie elementy jak drewno, to są takie podłużne patyczki. Skóra wygląda jak taka rozciągnięta skóra, to jest taki drewniany żetonik. Yy, yy, pożywienie to, które się psuje, to jest, wygląda jak banan, taki żółty. I oczywiście nie psujące się jedzenie to jest pomarańczowy słuchal I do tego są naklejki na, na te, które wczoraj naklej i to wygląda po prostu rewelacyjnie. Zrobię zdjęcie i na pewno wrzucę i pewnie... Eurotrash. I to będzie kolejna gra. No tak, ale Robinson Crusoe to jest znowu hybryda, wydaje mi się, bo to jest gra, która z jednej strony łączy w sobie tą eurowość, no ale jednak flavor jest genialny w tej grze. Znaczy, każda zasada w tej grze jest tematyczna niezwykle, wiesz. Znaczy, i ta mm -hmm. gra jest bardzo mm -hmm. fajnie skonstruowana, ponieważ jeśli na przykład wyciąga się na początku jakiś event, że, nie wiem, wydarzenie, że teraz oto yy, nadszedł sztorm, yy, czy, czy coś takiego, tak? I... i to tą kartę się gdzieś układa i teraz tak ta karta ewentualnie ma jakiś efekt, który wejdzie w grę, wejdzie w życie, jeśli gracze w toku najbliższych tam dwóch czy trzech tur nie przeciwdziałają temu efektowi. Czyli na przykład fakt, że pojawił się ten sztorm i został częściowo zniszczony nasz obóz, jeśli nic z tym nie zrobimy i nie naprawimy, nie wyślemy tam, że tak powiem, nie zdecydujemy się gdzieś tam na zaradzenie temu, to się może okazać, że w którymś momencie efektem tego zerwania sztormu będą jeszcze większe straty albo jakaś głodówka albo coś tam, coś tam jeszcze innego. Także, no i ciekawy bonus jeszcze w tej edycji jest taki mianowicie, Oczywiście karty się trochę różnią, znacznik pierwszego gracza się też trochę różni. I, mm -hmm. e, i rzecz, która e, mnie, mnie chyba najbardziej ucieszył, to jest to, że e, scenariuszy mamy e, 7, czyli w podstawowej wersji było 6, natomiast scenariusz King Kong, który został chyba stworzony przez fanów, e, wszedł, e, on został oficjalnie wydany na początku w wersji e, takiej do wydrukowania e, e, własnym sumtem, natomiast, natomiast w tej wersji, w tej wersji jest już pudełko. Natomiast mówię Ci, moim zdaniem powinieneś się przynajmniej zapoznać z tą edycją, dlatego że komponenty wyglądają mhm. obłędnie. Znaczy, karty w ogóle znaczy ja są chciał, zmniejszone. żeby była możliwość zakupienia samych tych elemencików A... rzetyników. Chyba powinna być, jak myślisz. Wiesz co, to nie wiem, to musiałbyś z wydawcą pogadać. To, to, to może by i tak było. Zadzwonię do Ignacego, zapytam. Dokładnie. Natomiast te wszystkie elementy, wiesz, te kafelki planszy, to, to wszystko zostało troszeczkę... No, czyli, czyli dobrze. No, High res jest. No i powiedz mi już, ile kosztuje ta nowa edycja? Ona kosztuje, no to zależy tak naprawdę od sklepu, wiesz, bo, bo ona jest w granicach, powiedzmy... Średnio. Między, 200? między 160 a 180 zł, tak, bo to zależy gdzieś. Nie kupi. jest tak źle, za taką grę to ja myślę, że nie, to jest nie, bardzo ja myślę, doda, to jest, cena. No tak, bo to jest gra, to jest gra z tego samego, powiedzmy z tego samego segmentu, w którym masz. Hmm... Mm -hmm. Eldritch Horror, tylko, że Eldritch Horror jest grą nieporównywalnie prostszą, wydaje mi się, i, i, o wiele łatwiej jest, o wiele łatwiej jest, tak mi się wydaje, wygrać jednak w Eldritchu. Na no, przykład wiesz co, z Eldritch Horror jest, jest, taka historia, że jest o wiele łatwiej wygrać, jeśli grasz z kilka osób. Kiedy grasz solo. Ale solo jedną postawę. Jest postacią? bardzo ciężko. Znaczy, możesz grać solo dwoma postaciami, ale myślę, że dopiero jak grasz solo trzema postaciami... Nie, ja, ja mówię szczerze, jest... grałem solo dwiema postaciami i, i jakby nie mam problemów z tym, żeby, z, z tym, żeby wygrać. Tak? A tak. no, to może jesteś lepszym graczem. Nie? No nie wiem, Może to jest przypadek, może to jest, wiesz... Przypadek? Nie sądzę. Może to jest zwykły szczęścia. Natomiast ja, e, chciałem tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Nie wiem, czy wiesz, Robinson Crusoe jest w tej chwili na dwunastym miejscu w serwisie Board Game Geek, a więc jest... Spadł, tak, no. Nie, poskoczył. Nie, poskoczył. Na trzynastym nie wiem, na którym był. Ja, ja pamiętam, że był na 60, czy którymś tam, czy setnym, jak ostatni raz sprawdzałem, ale sprawdzałem to dawno temu. Także, no wiesz, no to jest chyba w tej chwili najwyżej notowana polska gra, która, która jest. Także... No to brawo, wow. brawo. I ona się jeszcze pewnie będzie pniała. Ale wiesz, to, to wynika z wielu rzeczy, tak? No ten temat, Robinson Crusoe, no to, to jest takie takie wszystko mięsiste, takie nośne. No i ta niesamowita oprawa graficzna tej gry, która wygląda... No to tym na, fantastycznym akcentem no musisz Robiuszu. Też, też. Musimy kończyć, już mamy... na. A grałem na, jeszcze w Osadników na, na rodziny Imperium. Też gry Ignacego Przewiczka, Super. o której mówiłem chyba wiele razy, też Karcianą. Świetna gra. Powiem ci tak, że ja słyszałem właśnie, że Osadnicy są taką dobrą grę na przystawkę, więc jak będzie okazja, a teraz Nie, e, nie powiedziałbym, organizujemy że to jest się na co piątek, przystankę. jest takie nasze kółko planszówkowe tak, ciekawe jak długo. jest duża szansa, że, że me, będę właśnie w tych Osadników... E, na bliższej piątej grau. Nie, nie, nie osadników z Katanu. Nie osadników z Katanu. Nie osadników z Katanu, osadników Settlersów. Tak, set, y, to jest ta Imperial Settlers jest chyba tytuł ta. angielski, to jest też gra. W no każdym razie rzeczka. ja mówię Świetna. o osadnikach, a nie mówię o, o Ona strasznie, o przy, wiesz, grafika ma taką zrobioną w klimacie. grałeś w Touch of Evil? Nie, ale chciałem się, to chciałem się kupić się Tak, wiem. Zainteresuj dobrze. się, być może będziemy o tym rozmawiać. Ja w ogóle, bo ten kolega, z którym właśnie gramy, też kupił taką grę Fortune and Glory. Nie wiem, czy widziałeś? Taka na motywach przygody Indiana Jonesa potężna plansza. E, no, właściwie to, są, to jest. To, to jest Indiana Jones tylko nie na licencji. Nie wiem, czy widziałeś. Nie, nie and Glory. pierwszy raz słyszę, ale wiesz co? Fantastycznie ja wygląda, jak to... zobaczysz pudełko, no jest widzę, ogromne. Widzę, widzę. Mhm. Fortune and Gloria to ja jest jeszcze jakiś podtytuł. Wygługlane. The Cliffhanger Game, tak się nazywa. Ogromna plansza, masz świat, po którym właśnie podróżują twoi Twoi. E, rządni przygód bohaterowie i walczą między też. Znaczy, walczą z nazistami, którzy też oczywiście szukają nie wiem, jakichś artefaktów magicznych i tak dalej, żeby zdobyć kontrolę nad, nad światem szybciej niż poprzez broń konwencjonalną. Więc jest fantastyczny klimat, fantastycznie to wygląda i mam, mam nadzieję, że, że uda mi się niedługo. W to zagrać i, i podzielić um, się jest, opinią. Czy, widzę. czy to po prostu się tak świetnie prezentuje tylko, czy, czy jednak rozgrywka też jest in, niezwykle interesująca. Bo ona trochę w koncepcji, w niektórych momentach ona mi przypomina Edwidge, nie? No tak, ale to jest, rozum... ale, ale ja, widzę, że to to jest ja widzę, jak... że to jest, gra, to jest ja widzę, że to jest gra, która ona, to chyba wydała ją ta sama firma, co Touch of Evil, tak? Bo ona ma też robioną, tak, bo Touch mm -hmm. of Evil ma taką grafikę, że to, o tym nie powiedziałeś, że tam y, nie ma grafiki, tylko są zdjęcia jakby takie wystylizowane, oni się poprzebierali ci aktorzy, Tak. Yy, tak. Twórcy tej gry w zasadzie, bo to chyba był też jakiś Kickstarter albo jakaś, jakaś tego rodzaju gra. Yy, mm -hmm. yy, yy, I tutaj jest widzę podobne. I to jest chyba yy, tak, czy nie? Wiesz, co nie wiem, nie mam pojęcia, bo ja nie grałem w ogóle w Touch of Evil yy, w, w, w grę. planszową mi się wydawało, że ona jednak jest przez jakieś yy, większe studio przygotowana. Nie, nie. Touch mówisz... of Evil, The Supernatural Game, jeśli o tym mówisz, yy, to to jest gra, którą. Tak, to jest Jace, yy... Jason to Hill to jest chyba ten sam projektant nawet, yy, wydaje mi się. Mm -hmm. Czekaj, zobaczę jeszcze tutaj. No wiesz co, jak teraz patrzę na, na, na to pudełko, nie, to, to nie ona rzeczywiście to wygląda taki, taka, taka cyna wypływa z tego taki, ale klimat jest podobno rewelacyjny, i, i jeśli ktoś właśnie lubi takie gry mocno tematyczne, no to to jest... No, tak, to jest ten sam projekt, Jason, Jason Hill, tak? tak, dokładnie, i to jest to no. samo wydawnictwo. Ale on, on to jest bardzo ciekawe, bo to są właśnie takie no, americano Tresze, thrash, te ameri Tresze, jak to mówi. Tak, ładnie. ameri Tresze, jak to się mówi. No tak, ale to nie, wiesz, moim zdaniem, ja na przykład... Znaczy, ja to mówię żartobliwie, jest ja, taki nie, ja mówię bez, bez, bez jakichś priorytywnych określeń, że to jest coś złego, ja, ja właśnie... Tak, bo, bym się bo wydaje, w przeciwieństwie że... do, do, do, do, do jednej gry, którą bardzo lubię, Chińczyka, to jednak większość gier, które gram, planszowych, one są mocno nacechowane na że, tam, że ta mechanika ona ma mniejsze do niej znaczenie niż ta atmosfera, która wypływa z tego, co się dzieje podczas gry, tego, co, co czytasz na kartach, wiesz, ja uwielbiam flavor text nie? ja uwielbiam to, czytać nie tylko co mi się stanie i jaką kostką mam rzucić tylko na przykład szczytuję cały tekst bo to wprowadza w fantastyczną atmosferę nie, to, co, Beldryż, kiedy podróżujesz i tylko bawisz się powiedzmy w, w mechaniki rzucanie kostek, nie ma tego klimatu, ale kiedy wyobrażasz sobie, że w różnych częściach świata otwierają się portale bramy, przez które możesz się przydostać do innego wymiaru i tam coś zrobić i jeśli nie chcesz, żeby to zło wyciekało przez te bramy, to musisz je zamykać. Jednocześnie musisz pilnować żeby cię nie przebudził przedwieczny. No przecież to jest rewelacyjny klimat. Tego, tak tylko, a wiesz, tego co, nie mam na przykład w Chińczyku. Tylko mi brakuje, tam, co... tylko mi, wiesz co, mi brakuje w Eldridge'u tak naprawdę i w ogóle w, ale to jest oczywiście problem... A Warham Horror? Te, Już też, mniej. też. Brakuje mi tego, że tak naprawdę tych kart różnorodnych jest trochę nie, jest, jest niedużo i brakuje mi też tego, że ten flavor, który... Musisz sobie wiele rzeczy dobudować. To jest czasami bardzo takie... Wiesz, nagle lądujesz gdzieś, na przykład nie wiem, w Ameryce Południowej, ciągniesz tą kartę i nagle jakby ten opis jest taki bardzo lakoniczny. Wiesz, ten, ten opis jest tak lakoniczny, że wiele rzeczy musisz sobie dołożyć. Tak, a dlaczego? Ja tam się w ogóle znalazłem, a czemu akurat jestem w takim biurze, a czemu w ogóle Naczynsz wszedłem co? nagle do, na spotkanie... Ale jakieś... karty są bardzo związane z, z, z miejscem, no, bo ja oczy... czuję Zgadza pod Zgadza się, Zgadza się, ale mimo wszystko wydaje mi się, że że to jest... Nie mówiąc już o tym, że masz tak naprawdę chyba ile po 8 kart tam jest na, na każde miejsce w wersji podstawowej, oczywiście to jest takie zamierzenie specjalne zrobione przez... To jest DLC w wersji papierowej, czyli Czyli żeby sobie rozbudować tą grę, musisz dokupić sobie te dodatki, czyli ten przede wszystkim ten mm -hmm. Forgotten Lore, tak, chyba ten, ten tytuł. Tak. Y I oczywiście Mountains of Madness. Mountains of Madness bo, bo to oczywiście oprócz tego, że dodaje nowe elementy w postaci tych planż dodatkowych i tego wszystkiego, co, co jest związane z poszerzeniem tego obszaru y eksploracji, to oczywiście zwiększa też różnorodność wszystkich pozostałych kart, dodaje tam więcej kart tak. ekwipunku, no ja więcej kart z tym tydarzy, dodatkiem. Y forgotten Lore zagubiona, Tak, no bo tak, to jest podstawa. To jest, to jest podstawa. No. Szczerze mówiąc, jakoś nie odczułem bardzo większych zmian, bo to, te, bo to też dopóki tak naprawdę nie wiesz, co ci się trafia. Jak, jak nie grałeś na przykład nie wiem, 100-200 partii, tak, partii, że grasz z nasz kartę na pamięć, to zawsze ten... ten te nowe karty mogą cię jawić jako te karty, które już były. A ile ale... razy grałeś w tą grę? Bo ja na przykład już przy drugiej partii zacząłem, grając w samą podstawkę, zacząłem wyciągać praktycznie kar. Nawet przy jednej partii zdarzyło mi się już wyciągać, że tak powiem, drugi raz przerabiać ten przemiał cały, tak? Czyli przerabiać no, talię. Czy wiesz co, no on, on jest, ta gra jest tak zorientowana, że, że, że dużo rzeczy trafiać się kilka razy. To fakt, ale na przykład jest tam. Co byłem zaskoczony, bo gra ma, ma taką taką przestrzegać się przed oglądaniem rewersów kart. Dlatego, że na przykład nie czytaj, co się dzieje, na przykład nie wiem, czy przy rzuceniu czaru, czy przy jakimś tam, nie wiem, stanie. I tam jest jedna taka. Tak, ale to, mówisz o czymś. O czymś jeszcze jest, no to jest super, ale wiem, to jest ale chodzi super. mi o to, że stan zadłużenia masz tam chyba z 10 tak, różnych stanów tak, zadłużenia. I tak, ja na przykład tak, myślałem, świetne, że, że stan świetne. zadłużenia to jest. Wie, za każdym kole, razem co jest taki kasę, sam, a wcale nie jest. Ale jest coś innego. Tak, tak. I za każdym razem masz zupełnie inną. Raz ktoś raz przychodzi, wiesz, połamać kości. A raz przychodzi jakiś koleś z banku. Raz przychodzi, nie wiem, jakiś, jakiś mistyczny e, no, to jest, człowiek, jest, który jest, ci jest. Nie spojuj, nie spojuj. Ale chodzi o to, że za każdym razem masz po prostu niesamowity twist. Tak, to jest świetne, ale ten mroczny pakt, który możesz zawrzeć w jakimś momencie, żeby, wiesz, z diabłem. No, jest wiele elementów, które, które właśnie są interesujące względu na to, że nie wiesz, co cię w danym momencie może spotkać, mimo że wydaje ci się, że już wszystko widziałeś. No, ale to jest, to jest, to jak mówisz, no, to jest dosyć prosta gra w porównaniu, na przykład, do, do Arkham Horror, ale i tak długo się w nią gra. Ja tutaj, yy, yy, średnio to jest minimum dwie godziny. Co, ja nie wiem, czy ona jest yy. prosta w porównaniu do Arkham Horror, bo Arkham Horror akurat dla mnie nie jest trudną grą zupełnie. A czy bardziej mi chodziło o, o rozbudowanie na planszy, wiesz, jak jak rozkładasz to wszystko i, i, i tak dalej, nie? Że, że, że nie masz takiej planszy, która ci której rozłożenie samo ci zajmuje dużo czasu, ale to też nie wypowiadam się jako, jako ekspert, nie? Tylko raczej z, z, z opowieści ludzi, którzy dużo grali w horror i i zaczęli grać też w Eldritch. Wiesz to mi się wydaje, ale... ja tak powiem, że mi się wydaje, że to jest w ogóle ten sam kazus w przypadku tego Arkham Horror i w przypadku Eldritch Horror, ten sam kazus, który jest z Descentem 2.0 i Descent mhm. 2.0 czy, czy RunWars 2.0, jakby tą tą nową wersją jakby tej poprzedniej gry, gdzie te gry zostały, ja mam wrażenie ten Eldritch Horror to jest taki Arkham Horror, tak oczywiście fabularnie on się dzieje na całym świecie, ale tak naprawdę to jest Arkham Horror odchudzony z tych elementów, które po pierwsze wydłużały rozgrywkę, powodowały, że się grało po, nie wiem, po parę, nawet po 8 godzin można było w tą grę grać niekiedy i tak dalej, i tak dalej. W przypadku Eldritch Horror ta rozgrywka no, jest jednak już w granicach dwóch godzin można spokojnie ukończyć i to, i to jest moim zdaniem ogromna różnica, ogromny postęp w stosunku do, do tego, co mm -hmm. wiesz, co jakby było. No i, ja, no, znaczy, no, w, w, w, nasze. Znaczy... To mi się podoba, że fani klucz w ogóle mają taki, taki, taki wybór różnych różnych gier planszowych produkcji i ja mam że mam, mam nadzieję, że na przykład fani science fiction też też. Ja muszę się po prostu zainteresować, co tam ciekawego jest właśnie dla, dla kogoś no, kto No tak lubi. Przede wszystkim. No i Imperial Azult, nie wiem, czy wiesz, czyli gra w świecie Gwiezdnych Wojen, Descent w świecie Gwiezdnych Wojen z trybem... Azulta nie znam, Azulta muszę poznać. Imperial Azult. A wiesz co, śmiejesz się ze mnie wulgarnie, na sam koniec jeszcze podcastu, to jest nimi. Nie, bo ty się śmiejesz z mojego of fan Ja się nie śmiałem, to czytelnicy się śmieją. Czytelnicy. No tak, ale taka jest niestety bolesna prawda, no. Czytają nasze transkrypcje tylko. Dziękuję Ci, Liuszu, serdecznie za, za ten e, e, drugi odcinek. Mam nadzieję, że fani gier planszowych e, zostali tutaj, e, tą żywą dyskusją usatysfakcjonowani. Zawsze przyjemnie mi się z tą już dyskutuje uh -huh. na ten temat. Tak, bardzo dziękuję. E, mam nadzieję, że, że e, troszeczkę więcej będzie w następnych odcinkach o grach. E, kto wie, może, może się uda. <głos> o grach planszowych? Eee, tak, no, komputerowych i wideo. Okay. Rozbudujemy kącik nie tylko retro, ale też gier, które no wychodzą. Są chyba. No, są Pasea chyba. Wszyscy czekają na kolejną informację o przesunięciu premiery Wiedźmina, więc zobaczymy jak to będzie. Eee, jeszcze raz Ci dziękuję Juliuszu. Dziękuję Ci również. Za rozmowę. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom, eee, że nas słuchają, że, że są z nami, I że, że komentują, lubią. że że nas lubią na Facebooku, polecają znajomych, znajomym. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na www.fantasmagera.net, zostawić komentarz, propozycję tematu odcinka. Dziękuję Ci już jeszcze raz i do usłyszenia. Dziękuję. Za tydzień. Cześć.